Jakie napięcie w ogóle. Każdy się gapi pewnie na Skype'a i wybuchnie, nie wybuchnie. Wyłączy się czy nie wyłączy. Ile nam zostało sekund? Czyli ja, ja się bawię w moderatora, tak jak mówiliśmy i tak jak przy tym mówimy poprzednim. Mówimy intro na pięć osób? Mando, Mando ma statystyki, więc ten. Jerry, mówimy intro na pięć osób? Nie. B, nie, bo będziemy to pół godziny nagrywać. Ej, wiecie co? Tak to, się nie ale uda. przepraszam, mogę tylko o coś zapytać. To wy macie jakieś ustalenia, kurde, a ja tu... Ja nie, to... tylko statystyki. Znaczy jedyne, jedyne ustalenia są takie, że ja moderuję, ktoś a. Ktoś musiał wybrać statystykę. No, no i padło na. to wtedy nie? będzie wszyscy będą mówić wow, wow aż tyle ja. No. <laughs> to no. bardzo prawdopodobne. Dokładnie. A ktoś go sprawdził, bo on tam w obliczeniach ostatnio się mylił, więc Głupi jesteś. I zęby umyj. <laughs> Dobra. Uwaga, to je jedziemy okay. z tym koksem, bo nie ma co tam ten. Zerwok. I skóra, i mando dela Bogusia trzymać oraz na goście <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Już od roku. Ja nazywam się! Już od roku. Tak. Ja, ja, ja nazywam się Michał Rakowicz i jest ze mną dzisiaj Wesoła szacowne grono mo, mo, moich współredaktorów, których już słyszycie, bo nie mogą się doczekać, aż zaczną mówić. Także przedstawcie się ładnie. Ja nazywam się Hubert Spandowski No Szemas teraz powinien Dlaczego? Ja nie chcę Oset Ja nazywam się Szymon Cieśliński ja nazywam się Skóra. Dzień dobry. No i jest też Bogusia, która chichocze oczywiście jak zawsze. Cześć. Na się Bogusia jedyna poprawnie, bo zdania nie powinno się zaczynać od ja. Skoro ja nazywam się, no to nazywam się oczywiste, że ja nie. Tak na marginesie do siebie Jestem germanistą, to typowe w sumie. No i tak, spotkaliśmy się w takim szacownym gronie, aby poświętować rok konglomeratu, co nieco podsumować, zasypać Was statystykami, poopowiadać, jak to wygląda z naszej perspektywy, co nam się udało, co nam się nie udało, jak ten rok miniony wyglądał, no i co ewentualnie planujemy na przyszłość. Będziemy mieli też okazję sprawdzić, jak nasze niedawne prognozy z podobnego podcastu, który nagrywaliśmy, jeszcze w gronie czteroosobowym na 31 grudnia. Jak się sprawdziły, na ile tutaj mamy Nostradamusów w redakcji, <śmiech> Spoiler, a na ile. Nie <śmiech> <mamy>. <śmiech> a, na, a, na, a na ile nam jednak prognozowanie nawet w tak krótkim terminie się nie udaje. Tak na marginesie nagraliśmy tysiąc podcastów ponad, a pierwszy raz występujemy w pięcioosobowym składzie. Właśnie chciałam pytać, czy to nie jest przypadkiem pierwszy no, raz, kiedy jeszcze jesteśmy nie było w piątkach? I już na starcie mówię, że jak chcecie coś powiedzieć, to musicie walczyć o głos. Tutaj już nie ma czekania, aż mnie dopuszczą, bo, bo nie dopuszczą. <śmiech> <śmiech> Także może się zakończyć tak, że ktoś się nie odezwie, nie? <śmiech> no dobrze, to, to na razie do usłyszenia w następnym <śmiech> podcaście. No, tak, tak, tak, tak jak widzicie, z racji na to, że jest nas piątka dzisiaj, to będziecie musieli się uzbroić w cierpliwość, bo ten podcast chcąc nie chcąc będzie podcastem chaotycznym, no ale to możecie też położyć na karp tego, że cieszymy się radośnie, że świętujemy pierwszy rok, że udało nam się przetrwać. My się że... cieszymy też czegoś innego, że się w ogóle słyszymy, nie? Przed całą piątką. <śledzimy> to... <śledzimy> Tak, tak zwany hermetyczny żart, bo nie, nie wiecie ile nam czasu zajęło połączenie się tutaj w pięć osób. Skype nie chce współpracować z podcasterami, nie wiem, to jest w ogóle straszna rzecz, no ale, ale co zrobić? No, ale cieszymy się nie tylko, że się w końcu słyszymy, nie tylko, że minął nam rok, ale że udało nam się zrealizować coś, co wydawało się absurdalne na każdym etapie tego minionego roku. czyli Wydawało się? Wydaje się cały czas. No w sumie wydaje się cały czas, ale, ale wydawało się absurdalne na każdym możliwym etapie tego minionego roku, czyli nagraliśmy nie dość, że jeden podcast dziennie serwując wam 365 podcastów w ciągu tego minionego roku, to jeszcze nawet zrealizowaliśmy, bo chyba mogę to powiedzieć, zaryzykuję, bo, bo jeszcze co prawda to nie zostało zrealizowane, ale co tam, teraz ja się pobawię w Nostradamusa, zrealizowaliśmy ten plan maksimum z małą nawiązką. No już zostało zrealizowane, no 365 podcastów opublikowaliśmy w niedzielę, 365 podcast już przed chwilą pojechał z naszego punktu widzenia 366, ten, który teraz nagrywamy to w najgorszym możliwym scenariuszu będzie 367 podcastem, a że mamy już kilka nagranych na zapas, no to plan maksimum i tu kreślę cudzysłów palcami maksimum został wykonany tydzień temu. No to jak się z tym czujecie? <laughs> Powiedzcie. Znaczy tego się nie czuję dopóki się nie spojrzy na liczby, nie? No bo to tak jakoś leci. No tu się nagra jedną rzecz, tu dwie, tu trzy, tu jakiś duecik, tu jakiś event się robi i to tak jakoś życie mija, nie? A potem patrzysz na te cyferki. Albo ja ostatnio, żeby mi się monitor nie wygaszał, to stwierdziłem, że sobie po prostu odpalę Windows Media Player, bo on blokuje wygaszacz i ogólnie oszczędzanie energii. Można z wyłączyć, wiesz, nie? Hmm? Można wyłączyć wygaszacz po prostu. Wiem, ale ja to chciałem w konkretnym momencie. Nie chciałem wchodzić w ustawienia się bawić i miałem na pulpicie różne nasze podcasty i tak po prostu złapałem kilka przypadkowych, nie? I tak odpaliłem Windows Media Player i patrzę na ścieżce, tam nie wiem, 8 godzin, nie? Tak wziąłem te, które mam na pulpicie, wyszło ze 20 godzin i tak mówię, kurczę, a to tak tylko, no nie, że wszystkie, nie? Tylko jakaś tam pula, które chciałem albo miałem po prostu z różnych względów na pulpicie. Mnie się w ogóle wydawało rzeczą niewiarygodną, żeby... Yy, nagrać, kurczę, pięć podcastów, to dla mnie było w ogóle no, nie, plan, który jest trudny do wykonania. Tutaj się okazuje, że po prostu półtora godzinne duety, no to tak wow, tak sobie po prostu się dzieją. I najgorsze, co może spotkać podcastera, a w szczególności debiutującego, to taki natłok pomysłów. Ja mam akurat z tym przeogromny problem, nie wiem czy wy też tak macie, ale teraz jak tak się... Zastanowić nad tym bardzo, no to y, pomysły biorą się znikąd i właściwie jest ich tyle, że to nie jest fizyczną możliwością wszystko zrealizować, więc myślę, że pewnie będziecie pod koniec nagrania mówić, że A, na pewno teraz zwolnimy. Ja, coś mi się wydaje, że nie, nie ma takiej opcji, nie zwolnimy. <grym> No i do tego dochodzi drugi problem, co nie skóra, że przecież takich filmów zimowych wakacje nie obejrzysz, no i to trzeba planować, koncypować. No raczej trzeba montować, bo ja już mam nagrane filmy zimowe z zeszłego roku i filmy wakacyjne też z zeszłego roku. A z zimowymi Ale wiesz, że w tym nikt roku to popłynąłeś. Nie z zimowymi popłynąłeś nieźle. To akurat jest, jest plus y, konglomeratu. Ja akurat wszystkie te podcasty przesłuchałem, bo musiałem do nich tworzyć jakieś opisy. chociaż Przesłuchałem, bo musiałem. I bardzo miło mi się. Musimy <śledzte> <przez> z... <śledzte> <śledzte> <śledzte> <śledzte> wyciąć to zdanie i tak zostawić. Nie mi <śledzte> wiem, czemu tak mało komentarzy jest przy tych filmach zimowych. Po prostu słuchaj ich, tylko Hubert. No. Ale bardzo miło mi się z nimi mówić. Nie, nie, ja, zimę, ja, że sobie, ja, ja, się ja też zimą, ich słucham. Czekam na, na, na cykl filmów letnich. Ale w, ja, ja mam teraz takie numery, robię, że na Żarłok TV wypuszczam y, w lecie filmy, gdzie jest zima. I to samo. Ale to lubię ben... się od początku, chyba, nie? no, no I to samo podczas. też może być właśnie teraz, niebawem. Więc to jest wiesz Um, ostatnio znalazłem na dysku nagranie z, z filmów zimowych sprzed dwóch lat i musiałem przeszukiwać wszystkie archiwa, żeby, y, z, żeby, żeby rozwiązać zagadkę, y, który numer to powinien iść i czy powinienem publikować tam powiedzmy 16,5 czy nagrywać na nowe podprowadzenie, publikować to jako kolejny, no i w końcu a dobra, no to zostawię to na 2017 końcówkę roku czyli nie zwolnijmy na pewno na pewno nie zwolnijmy <śmiech> Nie, to ja, to ja już teraz mogę powiedzieć, że nie zwolnimy, bo patrząc na statystyki, ja wiem ile nagrałem w zeszłym roku w wakacje, a za niecałe, z waszego punktu widzenia, za tydzień zaczynają mi się wakacje. Jestem przekonany, że to znów tak poleci, chociaż w tym roku istnieje cień szansy, że jednak zwolni, ja przynajmniej zwolnię, bo ja już pogodziłem się z tym, że rezygnuję z pracy w zawodzie i szukam innej pracy i bardzo możliwe, że po prostu tych wakacji nie będę miał, więc wtedy... wtedy oh. mm ten. Wtedy zwolnimy. <śmiech> ja zwolnię. Ale to mówimy już o planach, nie? ale do planów przejdziemy chyba pod koniec. A teraz może właśnie wróćmy do szczegółów tych statystyk, nie? Okej, okay, czyli teraz ja czytam, a wy, a wy się dziwicie, że tak to wyszło. Mm. Po pierwsze, ja... Wow! <śmiech> wow! <śmiech> Jest ja Statysty... O, nie wdrowiajcie mnie. Ale to pierwsze jest? Ja te statystyki zliczyłem do poprzedniej niedzieli tylko. Do 11 czerwca, kiedy właśnie wykonaliśmy ten Plan Maksimum i opublikowaliśmy podcast numer 365, co zajęło nam 361 dni minionego roku. Czyli... A co z tym kolejnym tygodniu? Co? No, jeszcze się nie odbył z naszego punktu widzenia ten kolejny tydzień. Mamy poniedziałek w no, ale momencie, co gdy tym? my to nagrywamy. Ten kolejny tydzień sobie w pamięci dodacie w piątek. No ale to Wystarczy, to wystarczy do tej niedzieli, ponieważ mniej więcej te statystyki się podwoiły w kilku, w porównaniu z tym, co mówiliśmy w grudniu, przy czym w grudniu my nagrywaliśmy podcast po 6,5 i pół miesiącach, on nie był dokładnie na pół roku, a teraz tylko 5,5 miesięcy od tamtego czasu minęło. No i na ostatnim miejscu, no to niestety nasza tutaj Bogusia, ale ona doszła do nas najpóźniej, ale i tak nagrałaś w sumie 13 podcastów. Jeden w roku 2016, 12 mhm. w roku 2017, to, co już jest bardzo dużą liczbą jak na początkującego podcastera. Fajnie, dzięki. To... Za chwilę tam przejdę do, jeszcze do czasu, bo zsumowałem o, sobie minuty. To, to... Miałam o to pytać właśnie, dobrze. Ale to za chwilę, najpierw, okay. najpierw liczba podcastów. Żarłok podwoiłeś mniej więcej to, co miałeś na półrocze. W grudniu mówiliśmy, że nagrałeś 36 podcastów, teraz w tym roku 38, łącznie 74 podcasty, co daje ci średnią podcast co 5 dni, co jest średnią tak naprawdę z punktu widzenia każdego innego podcastera nagrywającego w pod w Polsce nieosiągalną. Muszę to sprostować. Mianowicie, powinieneś tam za każdym razem mówić, że zmontowałem, bo nagrałem <śmiech> więcej. No tak, za, za, zapominamy, że zawsze skóra ma w lodówce jakieś 20 podcastów. Skóra, ale to ty weź to, zmontuj, bo wiesz, bo w końcu my się tak umawiamy na to spotkanie, nagrywanie wideo na żywo. W końcu cię przyjadę, skasuję to przypadkiem, czy coś i wiesz. <śmiech> Nie no, ja nie mam takich cudów, ja, ja nie mam na dysku pokitranych podcastów, w zasadzie montuję je niemalże od razu i, i w zasadzie je od razu gdzieś tam wrzucam do neta, żeby mi nie zniknęły, bo się zawsze o to, o to boję, że popsuję komputer i, i to wszystko pójdzie, pójdzie w cholerę, nie? Eee, także ja, ja, ja nie praktykuję takiego podcastingu, ale tak, opublikowałeś w minionym roku 74 podcasty. W ciągu 52 tygodni, jakie wchodzą w skład roku, co jest gigantycznym osiągnięciem, a jest Jesteś na czwartym miejscu. <śmieniczy> <śmieniczy> Na trzecim miejscu plasuje się Jerry, który w zeszłym półroczu, w 2016 od czerwca opublikował 51, 57 podcastów, a w tym roku 51 podcastów, łącznie 108 podcastów. Średnia to jest podcast co 3 dni z kawałkiem. Tak, no jest, jest to niewiarygodne. Nie czarujmy się. Z mojego punktu widzenia przynajmniej. 108 podcastów w 361 dni. Yy... Ale jak to przewidziano? Na drugim miejscu jest Szymas który jest bardzo blisko, bo ty w poprzednim półroczu opublikowałeś tych podcastów 68. W tym no bo roku. No nie? ale właśnie wtedy właśnie tam to półroczu miałeś lepsze, bo w tym roku tylko 50. W roku 2017 tylko 50 przez te 6 miesięcy niecałe. Oj. Tylko, tylko średnia ponad 10 na miesiąc. Bo ty sumie, Czyli łącznie 108 podcastów i to też daje średnią, w zasadzie dokładnie podcast co 3 dni. 118 podcastów, 118 podcastów w ciągu roku. 118 podcastów, w 361 dni, średnia podcast co 3 dni. A oprócz tego masz życie, pracę i tak dalej, nie? No, natomiast na pierwszym miejscu jestem ja, ale ja ten rok miałem tak naprawdę dużo słabszy niż rok 2016. Ponieważ w tamtym półroczu ja opublikowałem 105 podcastów przez 6 się... <śmiech> <sześć śmiech> miesięcy. Natomiast w tym roku 63. No to jest duży spadek. W tym roku my się wyrównaliśmy bardzo mocno. Zauważcie, że po każdym miesiącu, jak robimy te podsumowania, to, to to już nie jest taka wielka różnica. Bardzo często jesteśmy bardzo blisko siebie. Ja mam 13, wy po 10 na przykład, albo po 11. No ale to i tak daje mi łączną liczbę 168 podcastów yy, w, w ciągu roku. Plus jeszcze w tym tygodniu pewnie kilka poszło. Także, no. Średnia podcast mniej więcej co dwa dni. Dwa dni z kawałkiem. Nie pamiętajmy, że to są często podcasty, które trwają pół godziny, no godziny, tego no godziny. I teraz czas. Ja liczyłem czasowo, ile opublikowaliśmy łącznie. E, no, w, w samym konglomeracie przez rok to jest 14 424 <śmiech> minuty, czyli Odane. po przeliczeniu to jest 240,5 godziny. Czyli to jest jakieś... Czyli to jest jakieś 10 pełnych dób, a wiecie, no, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że człowiek choćby chciał w swoim życiu tylko słuchać konglomeratu, no to jednak musi spać te 8 godzin powiedzmy dziennie, więc przesłuchanie całego materiału z konglomeratu przy założeniu, że śpi się 8 godzin i nie robi się nic innego, a tylko słucha, no to zajmie jakieś 15 dni, czyli pół miesiąca. Ale to samego Konglo w sensie... Nie, nie, nie. Ja, ja traktuję, traktuję jednak te nasze autorskie podcasty też jak Konglo, bo dobrze, publikujemy dobrze. już je teraz nawet... Wiesz, ja Radio Ska publikuję nawet nawet wcześniej na Konglo niż w Radio SK, Publikujemy je często równolegle. Jakoś... No ja też ostatnio. Już przestałem to mhm. rozdzielać jako, wiesz, podcasty Konglomerat i podcasty nagrywane gdzieś, bo te nagrywane gdzieś i tak lądują za chwilę na Konglomeracie. To nie są przedruki mhm. sprzed lat, tylko to są nowości same. Natomiast... Ale i tak, i jeszcze wiesz co, ty tak mówisz, że te 8 godzin snu, ale ja miałem takie okresy w życiu, że dosłownie w każdej wolnej chwili słuchałem podcastu i nie wiem, no ty to jakoś też inaczej robisz, bo te audiobooki też jakoś ciśniesz po kilkanaście godzin dziennie, ale ja więcej jak te 10 godzin dziennie bym raczej nie przesłuchał i to też nie codziennie, bo czasami po prostu uszy nawet muszą odpocząć, więc to jest niesamowite ile to jest czasu. No, 240,5 godziny natomiast podliczyłem też nas, nas każdego z nas ile minut nagrał, tylko wiesz to wtedy już działa trochę inaczej, bo jak występujemy w jakimś duecie, no to każdy dostaje te półtorej godziny, nieważne ile tam powiedział, nie, na przykład skóra dzisiaj powiedział na razie z pięć zdań a i tak tu byśmy mu doliczyli ten czas oczywiście do tego to też trochę wypacza, bo w takich wiadomościach z Martwej Strefy ty nagrasz w stawkę 5-10 minut, a cały podcast ma półtorej godziny i to też ci zaliczałem, to jako twój podcast, no bo... Dobrze, to już nie będę robił. Nie no, roku. chodzi o to, że wiesz, no... Nie, okej, naprawdę nie? No, nie ma... No, no dobra, tam spadam. E, przy czym no dzisiaj to robiłem i sam nie wiem ile czasu na to poświęciłem i jak dojechałem do grudnia od, od, od dnia dzisiejszego to, to mi tam się kilka rzeczy posypało w komputerze i stwierdziłem, że przestaje liczyć, że poli tylko ten rok, 2017 rok. I tutaj Szymas, ty masz, jesteś na pierwszym miejscu, ponieważ ty w 2017 roku mówiłeś do ludzi przez 2878 minut, czyli to jest 48 godzin, czyli wychodzi ci średnia około jedna godzina na podcast. I tutaj chciałbym się cofnąć do twoich postanowień noworocznych i nie pamiętam dokładnego cytatu, ale dziś to słuchałem, że mówiłeś mniej więcej coś takiego. Powiem to na głos, bo jak powiem to na głos publicznie, to będziecie mogli mi to wypominać. W tym roku mam zamiar nagrywać krótkie podcasty. I skoncentrować się na pisaniu doktoratu. Tak to mniej więcej przymiałam w dorozumieniu, ale, ale to mniej więcej rozumiecie 48 ten, godzin nie? twojego gadania, pomijamy to, że te 48 godzin trzeba pomnożyć razy 2,5, bo przecież ty to musiałeś jeszcze powiedzieć. Nie, dobra, teraz bez sensu mówię, nawet nie wiem, jaki mnożnik na... Razy 3, no bo zazwyczaj nagranie montuje się dwa razy dłużnych. No, no, no. E, Okej, okay. czyli tyle ci to zajęło. Ja mówiłem trochę krócej, bo... 2, 3... Ale miałem jeden podcast, który trwał chyba 7 minut. To, to, to nie spełniłem. <śmiech> <śmiech> Boże... no, ale to o, twoje nie blog właśnie półtora godzinne, te, te twoje wszystkie nawiedzone podcasty, które wszystkie nawiedzone podcasty włączasz, Kjopka. a to ma pół, półtorej godziny każdy, nieważne o czym byś gadał, no to tym se nabiłeś nieźle i życia straciłeś wystarczająco dużo. Ja mówiłem trochę krócej, 2792 minuty w tym roku, 46,5 godziny, ale średnia u mnie to około, 40, nawet mniej niż 45 minut na podcast, czyli ja trochę zszedłem poniżej, ale tu już spoiler, nikt z nas nie, nie zszedł poniżej 45 minut, na podcast, także świetnie nagrywamy krótkie podcasty, ponieważ Jerry mówił 2293 minuty, 38 godzin, średnia 45 minut na odcinek. Żarłok mówił 1823 minuty, ponad 30 godzin i też średnia 45 minut na odcinek. Natomiast Bogusia hmm. mówiła 11 godzin, a przypominam, że nagrała 13 podcastów, więc średnią sami sobie możecie w zaokrągleniu policzyć. To jest też prawie godzina na odcinek. Ile? To naprawdę tyle ci wyszło? Serio? No 11 godzin. A nie wiem co powiedzieć, zamurowało mnie. Nic nie powiem. No bo trafiłaś na takich dyskutantów, nie? Nagrywasz no. dwa podcasty z Szymasem i już masz trzy godziny, nie? Ale właśnie z czego on prawie nic nie powiedział, nie? No właśnie, bo to się zauważyć. No. Dlatego nasze, wiesz, nasze niezgodne to też grubo ponad, tak. ponad dwie godziny, już dwa podcasty, nie? Dokładnie. On to. Okej, okay, no i to tak. Ach. Jeśli chodzi o statystyki, to by było wszystko. Ja już nawiązałem do naszych tych głupich postanowień noworocznych. Tutaj w przypadku chociażby Szymasa, to było pierwsze jego postanowienie nagrywać krótsze podcasty. Nie spełniło się. W moim postanowieniem noworocznym, nie wiem czy pamiętacie, było to, że będę od tej pory notował cały plan i robił przerwy. Robił tak? przerwy. Nie spełniło się, ale to. Kurczę, to było w sumie spowodowane tym, że my grudzień zapchaliśmy tymi zakichanymi eventami. Że myśmy nagrywali chyba cztery podcasty na tydzień o Gwiezdnych Wojnach, plus ja jechałem ze swoimi świątecznymi horrorami i przecież po grudniu, jak się skończył grudzień, gdzie ja chciałem robić te przerwy, się okazało, że my mamy podcastów na dwa tygodnie. I tych podcastów mieliśmy ciągle zapas. I, i ciągle zapas, i ciągle zapas. I pierwszy raz chyba w marcu albo w kwietniu dojechaliśmy do takiego momentu, że nam jest zabrakło tych podcastów. No, ale wtedy już byliśmy na tym etapie, że trochę ambicjonalnie, jak już zrobiliśmy nie wiem, 300 podcastów dzień w dzień, to już trochę było głupio, żeby tego nie dociągnąć, no i wtedy ja pamiętam taki, taki moment, że jak my już żeśmy zadecydowali z Mando, że nie damy rady nic nagrać i będzie przerwa, Skóra nic akurat nie miał do podesłania, to pamiętam, że chyba był taki jeden tydzień, gdzie Szymas miał sześć podcastów w 7 dni, no. Bo, bo, ty, bo tak ambicjonalnie podszedł do tematu, że nic z tego, nizowego, z zerowego zapasu no tutaj jedna osoba przejęła, przejęła kontrolę, co w sumie jest w ogóle zabawne, bo tak patrząc na to, jak się to układa, no to faktycznie ten rok się nam trochę spłaszczył, jeżeli chodzi o ilość tych nagrań, że w tym sensie nie ma takiej dominacji, jak tam były na przykład miesiące w 2016 roku, gdzie Mando ty miałeś na przykład, nie wiem, 22 no, podcasty było, no, chyba no, ale rekordowo. to właśnie wakacje, nie? E Wakacje i eventy. My wtedy zrobiliśmy te dwa potężne eventy, które mi mocno nabiły. Tak, ale, ale teraz w sumie faktycznie jest z jednej strony to spłaszczone, ale z drugiej strony to też jest ciekawe, że każdy z nas prawie zaliczył taki okres, gdzie to on czy ona, że tak powiem ciągnął temat z konglomeratu, bo pamiętam, że był taki moment, kiedy Bogusia chyba miała dwa czy trzy podcasty w ciągu jednego tygodnia. Był moment taki, gdzie skóra przecież przez cały długi no kęs majowy. Na ty, ty, ty, ty, ty, ty pociągnąłeś temat i w zasadzie jechały tylko i wyłącznie twoje nagrania. Był właśnie ten okres, o którym wspomniałem, gdzie, gdzie Szymas to bardzo mocno przejął I, i takie same tygodnie my też mieliśmy mando we dwójkę. I to już abstrahując nawet od eventów, no bo, bo wspomniałeś o tych grudniowych eventach, a, a o tym w ogóle myślę, że warto powiedzieć, że my, my w sumie chyba nawet nie planowaliśmy, że nam się tyle eventów ostatecznie urodzi w ciągu tego pierwszego roku nagrywania, dlatego że no ten, ten wasz... Podcastowy event z Harrym Potterem, no był takim jakimś swoistym eksperymentem, ale tak jak może on niekoniecznie chwycił pośród słuchaczy, bo w sumie jakoś nie widzieliśmy boomu w statystykach i milionów lajków, to na tyle nam się wewnętrznie spodobała taka formuła takich tematycznych tygodni. że przecież no w tej chwili to już mamy łącznie, nie wiem, z siedem tego rodzaju eventów na, na liczniku. I to też, co ciekawe, w zasadzie każdy event był prowadzony przez inną osobę. Tu Mando chyba jesteś tylko wspólnym mianownikiem, wydaje mi się, wszystkich tych tygodni tematycznych, ale, ale poza tym to, to zawsze miałeś inną osobę w tle, można powiedzieć, jeżeli mówimy o te duże tematy, no bo mieliśmy Harrygo Harry Pottera z Szymasem, mieliśmy Gwiezdne Wojny ze mną, jest teraz Twin Peaks, który ciągniecie ze skórą, Mieliśmy Do Johna tego... Wicka chyba z... No to takie mikro, nie? To, to, to... Mikro. Ale to takie mikro, nie? No to już takich, takich mikro to ja nawet nie liczę. Tutaj mieliśmy ten Marvelowski tydzień, Cegarowy mieliśmy serialowy tydzień, tydzień uh -huh. które, które były no, już mocno poszatkowane, no bo to, to w zasadzie tam każdy się prawie udzielał w tych tygodniach poszczególnych. No i do tego nam, no tak jak ja wspominam, tych małych takich eventów, to, to ja nawet nie liczę, bo przez ten, ten tydzień z Johnem Wickiem to, to był taki w ogóle dziwny, bo tam e, to był miks Johna, Johna Wicka i... Fabrycznej no, ale zone, wiesz, ale to kom, chodzi o to, że to kom, był tydzień, który nie? się nagle zapełnił, nie? Mieliśmy podcastów na dwa tygodnie, a my nagle sobie wymyśliliśmy, ty, a zróbmy tydzień, gdzie ja będę mówił o książkach Godaja, o uniwersum Kompleks 7215, a to będzie przyplatane i nagle się robił tydzień, nie? I nagle pomimo tego, że mamy na dwa tygodnie podcastów to, to nagle my zapchaliśmy tydzień a te podcasty i tak nadal powstawały jakieś dodatkowe i to jest właśnie dla mnie z tego patrzenia od kuchni powód, że myśmy natrzaskali tych podcastów tyle, bo ja przez ten rok miałem dwa razy, pamiętam taki mocniejszy kryzys, że się pogodziłem, że przerwa, ja już nic nie nagram nie mam pomysłu, a nie chcę, wiecie to, to wielokrotnie mówiłem, że nie chcę robić czegoś takiego, że na siłę Myślę o czymś nagrać, o czym nagrać. I dwa razy w ciągu roku nagrałem 170 podcastów, a dwa razy miałem ten moment, że, że nie wiedziałem o czym nagrać i nie miałem pomysłu, co robić, nie? No a, a tutaj, jeszcze jak wymieniamy takie rzeczy, to przecież to jest też chyba kasus chociażby filmów zimowych, bo skóra popraw mnie, ale ty chyba w tym roku to ustanowiłeś rekord, nie? Jeżeli chodzi tak. o filmy zimowe, tak mi się wydaje. Ile tam było? Bo 10 no chyba było No ponad Chyba odcinków. 11, o, chyba 12, 12 mi się wydaje. No, no to, to samo to, no to przecież ja, ja pamiętam, że był też taki moment, że w zasadzie dwa razy w tygodniu szły filmy zimowe, i to akurat się zbiegło tak, że y, reszta ekipy miała jakiś tam lekki kryzys. No to, to jest właśnie to, o czym wspominamy, że to też jednak y, siła w ekipie, że, że jest jednak nas tutaj grono niemałe, no i, i jak ktoś nagle wypada, bo y, życie, bo y, brak natchnienia i, albo inne jakieś tam y, elementy na, na to wchodzą, no to, to jest szansa na to, że ktoś przejmie w tym momencie pałeczkę. Tak, na początku roku wy wspomnieliście o tym yy, tygodniu, co ja go zajęłam, na początku roku, też ja tak miałem, że po tym słabym grudniu, tu określę co słów, yy, to nagrałem chyba wam ze trzy czy cztery podcasty, ja nawet z Facebooka mam skiny takie zabawne, bo ja wam mówię, że dobra, jak teraz nie nagram, to znowu nie nagram przez dwa tygodnie, to tam nie wiem, o 21 czy 2 wam piszę, coś szybko nagram. Yy, no i potem piszę wam jakoś o północy, że to jeszcze coś nagram, potem o 3 w nocy i słuchajcie, nagram cztery rzeczy chyba. I właśnie potem wysłałem wam to i skoro ja też do ze te trzy to potem skóra ze mną na privie pisał o tym, że tutaj mando planista tak zaplanował, żeby nas w ogóle się trzymać, przetrzymywać, ja tylko swoje wrzucałeś, bo wam się postagło, Star Warsach wszystkie różne poboczne rzeczy też no, ostały i lecieliście wy, wy, a przez to, że my wcześniej nie wysyłaliśmy, to ty, ty mi pisałeś, nie? że tak, e, to wa, was zdążymy puścić i potem skóra się zbuntował. Ale nie, bo, nie, bo, bo to też, to, wydaje mi się, że to jest... Ta, ta kwestia tej częstotliwości nagrywania, tej absurdalnej częstotliwości nagrywania i tego jak się układa, że nieraz mamy kumulację jednego głosu, to jest związane też z tym, że jednak trzeba pamiętać o tym, że my nagrywamy na każdy jeden możliwy temat, bo tak jak my żeśmy się śmiali z tego tak. trochę, że mamy pełne spektrum tematyczne, tak to jest podtrzymane albo już doprowadzane naprawdę do granic niemożliwości w tym roku i to też powoduje, że na przykład czasami no jest taki moment, że na przykład, nie wiem, kończy się parę seriali albo wchodzą dwie, trzy jakieś gorące premiery kinowe i przecież no mieliśmy takie tygodnie, gdzie w zasadzie mimo zapasu to nagle wchodziło coś nowego przez to jest na przykład kasus nie wiem, Alien Convenant, który teraz, skóra, ty wrzucałeś w środek tygodnia tematycznego, bo była właśnie sytuacja taka, że no to była gorąca premiera no i, i warto też tego rodzaju rzeczy gdzieś tam premiować. No nie ma co, co trzymać w lodówce podcastu gotowego, jeżeli no jest temat, który no jest tematem no, szeroko no. dyskutowanym Szczególnie, w Szczególnie, że jesteśmy na YouTubie. No, a na marginesie obcy y, skóry mi przypomniał przecież, że eventy to nie jest nowość wymyślona teraz, tylko po prostu wcześniej tego nie nazywaliśmy eventami. Ale gdy tak. działał jeszcze kombinat, to my też to robiliśmy i przecież był wielki event z obcym y, zapoczątkowany przez skórę, tylko wtedy myśmy w zasadzie o tym nie rozmawiali. Ja się tak dołączyłem na boku, ale patrzcie jak to się zmieniło. nie? Wtedy ten event to był rozbity na cały miesiąc y, po jednym, dwa podcasty y, tygodniowo i cisza. A teraz jak my robimy event, to, to naprawdę za, zapełniamy y, dwa, trzy tygodnie bite i tu nie ma kto się wcisnąć. Tutaj moż, mo, można się wkurzać, nagrałem wam podcast, y, puśćcie go. Nie, bo jest na następne trzy tygodnie rozplanowany po, pojedziesz za miesiąc, nie? Chyba, że właśnie skóra dosyła takiego obcego, który jest nowością, który powinien polecieć szybko, bo, bo to jakoś tam może wpłynąć na tę tam mikropodwyższoną klikalność, y, no to wtedy to, to musi polecieć. Nie? No... Y tam widziałem, że ten obcy miał jakąś dziwną ilość odsłon, chyba na YouTubie, ponad 600. No kilka rzeczy właśnie, YouTube to nam pokazał, no bo to kolejna rzecz, że weszliśmy w YouTuba i to nam pokazał trochę, jak działa internet, bo my jednak nagrywaliśmy do tej pory tak, że często czekaliśmy do końca czegoś i, i to były takie rzetelne dyskusje, długie, a jednak YouTube pokazuje, że internet działa inaczej, że trzeba nagrywać szybko, teraz, nieważne, czy już poleciało wszystko, czy nie, bo, bo liczy się dziś, a nie, a nie, nie za tydzień. Nie, nie. YouTube pokazuje, jak działa YouTube, a nie jak działa internet, słuchaj. Bo no tak, bo. A YouTube to nie internet? No, no, no YouTube to część internetu, a nie cały internet. Bo Hubert chce tutaj uogólnić, że to, co jest wszystko y, świeże, to, co jest teraz na topie, to się klika najwięcej. A moim zdaniem w podcastingu. Jak chociażby patrzę na inne platformy podcastowe, weźmy na Enklawa na przykład, czy Kontestacja, zupełnie inna na, na tematyka, to tam się pojawia mnóstwo dyskusji, które są poza czasem, które są wręcz nieczasowe, nie? I wydaje mi się właśnie, że podcasting, tak samo jak blogosfera, jest takim miejscem, gdzie jest miejsce na tematy właśnie nie na czasie, a potraktowane szeroko, z jakimś zapleczem, backgroundem, researchem, a właśnie na YouTubie jest tak, i ja to zauważam również po żarłoku, że jeżeli coś mówią, o, o czymś inni mówią, to wtedy ci, którzy... Oglądają innych, to wtedy klikną i wtedy ci może to wyklikają ale z tego nie zostaje słuchacz czy tam widz na stałe tylko po prostu on kliknie, zobaczy a może potem mm -hmm. wyjdzie, nabije bo tam na YouTubie się po kilku y, sekundach, chyba po 15 sekundach, czy po 5 sekundach wystarczy obejrzeć filmu, żeby się naliczyło wyświetlenie, więc to też nie jest do końca rzetelne, to już trzeba by się wgryzać dalej w YouTubeowe statystyki, które są, jak ja już tam wchodzę w te YouTubeowe statystyki to mnie już się robi niedobrze, mnie już się mdło robi. To, to, to, to, to jest wyzwanie dla Mando. Ile z tego wyświetlenia, co mamy zapisane na YouTube, to ile minut ludzie tak naprawdę obejrzeli, czy łamane przez wysłuchali. Mm -hmm, mm -hmm. No nie te, Tego niestety w zasadzie mm -hmm. nie jesteśmy w stanie zrobić, bo nawet mając przecież Analyticsa, to, to jest tak, że on tam zlicza ile dany filmik był oglądany łącznie, no, ale to nie wiemy czy 10 osób obejrzało go w całości, przesłuchało w całości, czy to było tak, że to było 100 kliknięć właśnie po... 10-15 minut. W podcastach w ogóle te, te, nie tego mamy w, sumie nie w zasadzie wiemy. żadnych statystyk. YouTube nam pokazuje jakieś statystyki i ja to było takie też dla mnie właśnie trochę chciałem pójść w tym kierunku, żebyśmy my się sprężyli, żebyśmy nagrywali o rzeczach nowych, bo właśnie YouTube pokazał, że, że to jest klikalność tego i wiesz, no był szum na temat reaktywacji Twin Peaks. Wrzuciliśmy dość szybko pierwszy podcast i on na chwilę obecną ma chyba 1400 czy 1500 odsłon. Tak, Kolejny rekordowy kolejne mm -hmm. Twin Peaksy już tak nie mają, wystarczyło tam kilka dni później, to widać na, jak, też jak działają inne kanały no, jak, jedyny taki potężny kanał serialowy, jakby nie patrzeć oni nie czekają na koniec sezonu wiesz, obejrzą dwa odcinki i jadą z recenzją po dwóch odcinkach bo za 10 tygodni nikt tego nie będzie wyszukiwał nie? ale to mówicie trochę o dwóch różnych rzeczach, bo z jednej strony tak, racja, jak jest coś nowego, to trzeba by to nagrać, jeżeli tak to oglądamy i chcemy to mówić, nagrać szybko, wrzucić szybko ale z drugiej strony skoja też ma rację, że z drugiej strony w podcastingu można sięgać po jakieś rzeczy też zupełnie od czapy stare czy coś. Tak, tak. Wtedy to też jest idealne Ale medium. Dlatego do tego, między tak? innymi wystartowaliśmy z tą taką nieregularną serią pierwsze wrażenia, żeby z serialami nie czekać też z takimi głośnymi serialami, gdzie faktycznie mamy po pierwszym odcinku coś do powiedzenia, żeby nie czekać, wiesz, 10 czy 15 tygodni, tylko już trzasnąć podcast, nie? Ale słuchajcie. I, i, i, to było, I to było pierwszy, pierwszy taki mocno wyświetlany, na przykład nasz podcast na YouTubie, to było o powrocie Prison Break, bo nagrałem to od razu, w, w dzień w zasadzie powrotu, wrzuciłem i, i, i wiesz, o całym sezonie jeszcze do dziś nie nagrałem. Nie? Ale o co mi chodzi? O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że my, żeby yy, pokazać że tak powiem, e, ap, znaczy, no nie do końca prawdziwość tego, co, co e, na YouTubie się pokazuje, to moglibyśmy teraz e, nagrać powiedzmy podcast typu. Wychodzi jakiś nowy serial, załóżmy. Mam siódmy odcinek Twin Peaks. Nagrywamy dosłownie dwuminutowy odcinek. No cześć, cześć, właśnie obejrzeliśmy. Świetny, świetny, jest naprawdę rewelacja. Świetne aktorstwo, znakomita mm -hmm. muzyka, ładne sceny. No może nie do końca montaż nam podpasował. No ale oglądamy, czekamy dalej. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Zobaczymy, czy Lynch podoła. Trzymamy kciuki, a tymczasem dajcie nam łapki w górę. Pozdrawiamy, subskrybujcie. I nie zapomnijcie o dzwoneczku. Tak, nie bo dzwoneczek zapomnijcie o to, dzwoneczku. Dwuminutowy pod Podcast, który się będzie oglądał w większej ilości procent, który będzie bardziej wypozycjonowany, bo czym dłuższą ilość materiału danego filmu silnik YouTube'a zaliczy, że to było obejrzane od początku do końca. To wtedy jest to bardziej promowane. No tylko że nam się tego raczej chyba nie chce robić, no. No nie no, ale to, ale to też trzeba jas, jasno sobie powiedzieć, że to, to, że my żeśmy weszli w YouTube'a, to traktujemy y, tę platformę podobnie jak chociażby, nie wiem, Instagrama, czyli jako taki dodatek, który chcemy gdzieś tam jakoś rozwijać, no ale to nie, to nie jest dla nas priorytet, no bo umówmy się, że y, żeby tak naprawdę, nie wiem, coś osiągnąć na YouTubie, no to byśmy musieli no, się na tym YouTubie mocno skupić, bo to jednak jest inne medium. No i to, co ty skóra mówisz, to ja się w pełni z tobą zgadzam, że to jest absolutnie logiczne, że my robiąc to, co robimy w taki sposób, jaki robimy, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że dla nas to będzie tylko pewna alternatywa, jeżeli chodzi o komunikację ze słuchaczami, pewien jakiś dodatkowy kanał dodatkowa forma, którą można mhm. wykorzystać, dodatkowy kanał Dystrybucji, no ale, ale nigdy gwiazdami YouTube'a się nie staniemy, no bo, bo mówię, to by wymagało zupełnie innego podejścia, takiego pewnie też o, o jakim Ty mówisz, no bo to, to jednak więcej świeżych rzeczy, więcej rzeczy, o których się mówi, gdzieś tam to by wymagało pewnie wejścia też w inne kanały szerzej, żeby to korzystać z tego takiego trochę wiralowego podejścia na YouTubie, że jeden YouTuber coś powie, drugi to skomentuje, trzeci się do tego odniesie i, i się nam robi cała ta taka sieć powiązań, no a u nas patrząc na nasze podejście i na to jak, jak my podchodzimy do nagrywania, czyli że jednego dnia mamy film sprzed 50 lat, drugiego dnia mamy kreskówkę dla dzieci, trzeciego dnia mamy jakieś, jakąś świeżą premierę kinową, no to, to jakby logiczne, że tutaj no, YouTube nie jest taką platformą, która przy, przy tego rodzaju podejściu nam nagle zrobi boom na, znaczy, na konglomeratę. Ja mam też takie wrażenie, że właśnie Właściwie najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o podcasty, przynajmniej tak mówiąc z punktu widzenia słuchacza, bo ja właściwie jestem jakby na styku. Z jednej strony słuchacz, z drugiej strony debiutujący podcaster. Ale wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w podcastingu, to to, żeby do tych tematów, o które już poruszamy, podchodzić rzetelnie. Natomiast jak ja oglądam coś, co jest na YouTubie, no to mam wrażenie, że właściwie ludzie nie przysiadają, jakby do, do, do, do tego, co nagrywają, tylko w sumie wygłupiają się. No i, no i tyle, nie? Natomiast tutaj w każdej naszej audycji, jak już zaczynamy o czymś mówić, no to myślę, że słuchacze też czują z jaką pasją w sumie to jest robione, nie? No bo to nie jest tak, że my, my z Hubertem na przykład o głupkowatej, niezgodnej potrafimy, wiecie, rozbijać fabułę na czynniki pierwsze, żeby znaleźć tam chociaż jakieś, jakąś Tneczkę malutką logiki, a właściwie gdybyśmy mieli podejście takie typowo Ala YouTube, no to byśmy machnęli ręką i powiedzieli, że o, fajne albo o nie fajne i tyle. Ale to też ja, ja, ja myślę, że to nie ma co też jakby tak zupełnie deprecjonować YouTube'a, bo um, to jest po prostu inna specyfika tak, medium, tak, tak mi się tak. wydaje. No wszyscy macie tym... rację, ale mi chodziło o to, że bardzo mi się podobało, że trochę weszliśmy w nowości i trochę sobie narzuciliśmy też to, że jak coś wychodzi nowego, to o tym mówimy szybko, bo yy, jednak ja byłem trochę taki rozleniwiony i chociażby na, na przykład nie wiem, na, na przykład Logana. Obejrzeliśmy to we dwóch, obejrzeliśmy to jakieś trzy miesiące temu. Jeszcze nie zrobiliśmy podcastu. A to, a to jednak dla mnie chyba w, przez ten ostatnie pół roku ciekawsze było to, że niektó z niektórymi rzeczami jechaliśmy szybko od razu niż to, że zapchaliśmy fajnymi rzeczami, ale te 300 ileś yy, te, te, te, te, te, te, że, że było, że był podcast codziennie. Mi się bardzo podobało dodatkowo, oczywiście, to, że jednak tam jakoś się sprężamy, żeby mówić o bieżących rzeczach też. Ale właśnie dużo było tych premier, Przecież właśnie No, no, no, no Week, właśnie dlatego Galaktyk, mi się to podobało. Strażnicy Galaktyki, etc., te książki w miarę na premier Star Warsów, ile robiliście premierowo Właśnie serii, ale pierwsze wrażenia i nie tylko. A nie, bo, bo wiecie, no to, to też że jakbym. Wydaje mi się, że to jest logiczne w sumie, no bo to jest tak, że my przecież cały czas, cały czas no, nagrywamy o tym, co nas interesuje i o tym, co na bieżąco oglądamy, to, to, co na bieżąco śledzimy, czytamy, gramy, więc no, z oczywistych względów no część tego to są bieżące, jakieś mniej lub bardziej głośne. To treniry. ja jeszcze może dopowiem odnośnie podcastu, bo wiadomo, że z YouTubem jakby przegrywamy, ale y, przegrywamy pod względem popularności, względem innych podcastów, które też są na YouTubie. Ponieważ na YouTubie ludzie, którzy nagrywają y, rzeczy różne, na przykład Paweł Opydo, też wypuszczają podcasty. No ale, ale to jest, Ciekawe ale to jest wydaje mi nie. Zawsze zawsze się śmieje jak ty mówisz ci przebawa. opy do to nie publicznie nie, nie, nie, Ja nie wchodzę w dyskusję. Ale to inna bajka nie, no zupełnie. Daj, daj dokończyć temu e, skórze nie, nie wchodźmy w dyskusję, czy lubimy, czy nie lubimy. Znaczy ja, ja jeszcze ja, ja na razie nie powiedziałem, czy lubię, czy nie lubię, tylko chodziło mi o to, że przykładowo Paweł Opydo nagrywa yy, inne materiały wizualne, tak? Gdzie ludzie widzą, że jest na YouTubie, że nagrywa swoją facjatę, pokazuje coś, montuje jakieś napisy, coś, bariery i do tego wypuszcza podcasty. I wydaje mi się, że jeżeli konglomerat byłby właśnie, yy, od czasu do czasu pojawiały się powiedzmy facjaty wszystkich prowadzących podcasty, to ludzie jakby Aha. poznali ich wizualnie i opydo również na podcastach ma mniejszą ilość odsłon niż na swoich filmach, gdzie widać człowieka, który siedzi i gada to samo, co potem gada w podcastach, to, to już te podcasty u niego również też idą w dół. Pokazywanie pacjaty, bardzo delikatny temat. Na pewno chcemy o tym rozmawiać. Ale to tak jest, to nawet jak ja akurat opydo, to bardziej jego popularność wiąże się z jego gupizną w internecie i, i z jego kontrowersyjnymi różnymi jakimiś tam wypowiedziami. Również w publicznych wystąpieniach na konwentach, on, on bardziej tym buduje swoją popularność moim zdaniem, ale nawet inni, jacyś tam podcasterzy i vlogerzy, ja oglądam akurat tych komiksowych vlogerów, czy komiksomaniaka, czy i Kaboda, oni też jak yy, nagrywają filmy, no to, to jest zupełnie inna skala, inna liczba niż ich podcasty, a mimo to bawiam się jakoś tam w podcasty na YouTubie. Yy, ja bym z przyjemnością, powiem, że doszedłem do tego momentu, żebym sobie ponagrywał rzeczy na, na YouTube, bo ja w tej chwili już podcasty też tak nagrywam, że mówię po prostu, no i mógłbym robić gadającą głowę, mówić i, i puszczać to po prostu w postaci gadającej głowy. Nie, nie pojmuję fenomenu, nie wiem dlaczego to jest bardziej popularne gadająca głowa od wersji audio, ale mógłbym to robić, no tylko, że niestety nie stać mnie na, na, na wejście w YouTube'a, niestety za swoje hobby cały czas płacę, każde możliwe, a, a to są koszta tak wielkie, że absolutnie jest to poza mną. Nie ma takiej no możliwości. Nie zgodzę się, bo masz na pewno telefon w komórce. Który nagrywa w taki sposób, że lepiej, żeby nie nagrywać. No. No, jeśli tak, no jeżeli w twojej rodzinie nie ma, wiesz, iPhona, czegoś takiego, smartfona, który ma w miarę kamerkę. Jeżeli w twojej rodzinie <śmiech> nie ma. <śmiech> <śmiech> nie, nie, ja mówię serio. Ja mówię serio. To, to, to nie ma być jakaś złośliwość. To nie ma być złośliwość. Um, tylko yy, ty masz już dyktafon, tak? Ty masz mikrofon, więc wystarczyłoby, że ty byś miał byle jaką jakość wideo i audio, by ci to całkowicie przybustowało, ponieważ w wielu filmikach, tak, takich tutorialach, jak nagrywać, wszyscy mówią na początku, olać obraz, byle by co było, a jeżeli dźwięk będzie dobry, to słuchacz, to yy, słuchacza dźwięk złapie. Ja, ja Ale mówię dokładnie w teoria, to samo jest. się mówiło przy podcastach. Olej, nie płać pieniędzy, nie wchodź jeszcze, bo nie wiesz, czy ci się to spodoba. Nagraj słabo, bo jeżeli będziesz mówił ciekawie, to ludzie to kupią. A teraz, kurczę, najchętniej by się człowiek cofnął i te swoje sto pierwszych podcastów wykasował i nagrał na nowo. One są tak do dupy, nie? Tak, tak dlatego, nie wiem, nie no, do... ale tak to będzie zawsze, no bo nie wiem, teraz nagrasz nawet dobrym aparatem, a za 10 lat, Jezu, tutaj wszystkie podcasty no w no 4K, właśnie. czy nie wiem, po tym 8K, 16K, 32K, a nasze to tam w 1500. No, no. no dlatego no. no. mnie chodzi tylko i wyłącznie o to, sprowadzając to do frazesu, że jeżeli patrzysz, to oko, ludzkie oko, mruga cały czas, więc czegoś tam nie widzi, a ucho słyszy cały czas. Więc jakby takim frazesem podsumuję to, że jeżeli byśmy nagrywali wideo, to mamy już dopracowaną dykcję, mamy dopracowaną płynność mówienia, więc y, moglibyśmy przebijać jakościowo pod względem y, wersji audio, sekcji audio, nawet jeżeli wideo ktoś z nas zdecydowałby się nagrywać, czy to na jakiejś badziewnej kamerce, czy to nawet z kamerki przez e, laptopa. Mówiąc teoretycznie, jakby to wyszło w praktyce, no to nie wiadomo. Ja mogę parę słów powiedzieć na ten temat, bo co trzy tygodnie nagrywam coś dla, do mojej pracy, takie filmiki promujące książki i ja tego nie czuję jeszcze. Ja się tak strasznie stresuję tym, że ta kamera na mnie patrzy, że to jest po prostu no nie do ogarnięcia. Jak mam dyktafon i tylko mówię i nagrywa się sam dźwięk, to jest mi tak jakoś łatwiej się z niektórymi rzeczami y, oswoić. Natomiast jak, jak siadam i i próbuję coś składnie powiedzieć, to sama ta obecność kamery, ja nie wiem, skóra, czy ty też przy swoich pierwszych filmikach miałeś po prostu coś takiego, ale ja jestem, no nie, ja jeszcze nie jestem na tym etapie, co Hubert. Nie, nie, nie prędko. Znaczy, ja, ja, wam, ja wam powiem, że mi się wydaje, że nam najprościej by było przełamać kiedyś barierę Razem. pokazania swo, swoich twarzy na zasadzie takiej, żeby nagrać się w trakcie dyskusji. Dlatego, że to, co Mando, ty wspomniałeś, że już jesteś na tym etapie, że w zasadzie mógłbyś nagrywać na YouTube'a, bo nie ma co wycinać, to każdy z nas nagrywając solówki poza tobą, myślę, że ma coś takiego, że mimo, że ja na przykład też zdecydowanie Zmieniłem podejście do nagrywania przez ten rok i tak naprawdę moje nagrywanie rok temu i moje nagrywanie teraz to są dwie różne bajki, bo mimo, że ja nigdy nie robiłem jakichś szczegółowych notatek, to w tej chwili to ograniczam się do dosłownie dwóch, trzech zdań albo nieraz paru słów i siadam i nieraz z marszu nagrywam, nie wiem, 20 minut, natomiast mam i tak coś takiego, że jak nagrywam solo, to mi się zdarza, wiesz pauzę, powtórzyć no, jakieś zdanie To ja, to, to ja jedno, kiedyś myślałem, razy. Że to jest problem, ale przecież na YouTube też wycinasz no i nawet te cięcia może być widać, no to nie jest żaden problem. Ludzie tak robią. No tak, ale to Myślałem, że to trzeba powiedzieć płynnie całość i nagrywałem wiesz 30 razy. Bo... Ale, ale by mi się już nie chciało tego montować, bo ja się na tym też no nie znam. To jest, to jest nowa umiejętność, którą trzeba zdobyć, a wydaje mi się, że patrząc na przykład na, na, na nasze dyskusje gdzie nieraz, to, to naprawdę to słuchacze tego jakby pewnie nawet nie odczuli, bo to jest już zupełna kuchnia, ale no to nie jest coś, o czym nie możemy wspomnieć, że przecież wiele naszych dyskusji z tego ostatniego roku to są już rzeczy, które można powiedzieć, że się ograniczają w dużej mierze do sklejenia dwóch ścieżek i to, to wszystko. No, znaczy wycina się nie, jakiś kaszel razy... czy no, coś. No, coś, coś, tam coś tam nagle nagle ktoś wejdzie, coś zahałasuje. Ale... No, ale, ale wiesz, ale to są takie rzeczy, no, też, wiem, które, wiem, tak jakbyś wiedział, że idzie ci filmik, to, to po prostu tego nie będzie. No, inaczej po prostu też podchodzisz do nagrywania, kiedy, kiedy wiesz, że właśnie możesz sobie coś wyciszyć, wyciąć bez skrupułów i że Michał ma rację. Dla, dla mnie podcast to jest takie bez, bardzo bezpieczne medium, które daje no, na, naprawdę ogromny komfort jeśli chodzi o to, że jak coś powiem nie tak, albo się tam, to, to w każdej chwili można to właśnie wyciąć. Chociaż i tak ja z kolei mam tutaj no, Hubert, który się głównie zajmuje montowaniem moich podcastów. To zawsze, jak siadam do nagrywania, to staram się nie robić mu za dużo roboty. <grych> w takich kategoriach, że jak już mówię, to staram się jak tam najbardziej w miarę płynnie yy, przechodzić z jednej kwestii do drugiej. I, yy. Natomiast <grych> jak, jak już jesteśmy przy montażu, to dużym plusem tego roku jest fajnie. Fakt że Szymas w końcu nauczył się montować na luzie, nie? <śmiech> że w końcu nie poświęca na to pół życia na, na każdy podcast, tylko sobie gra w jakąś gierkę a podcast sobie leci no właśnie, ale co jest zabawne, to i tak jest nadal prawie dwa razy tyle tak zajmuje montaż, co całe nagranie, no bo i tak każda przerwa, no to nawet wycięcie jakiejś sekundy zajmuje, nie wiem, z dziesięć sekund i widzę, że muszę jeszcze troszkę to dopracować, nie wiem, więcej takich małych gierek sobie znaleźć czy coś, żeby móc się czymś zająć. Ja tutaj bym szymasa może nie tyle co skrytykował ale ja słucham jak on to mówi to podejrzliwie go tu słucham i ja mnie ciekawi jak on to robi ja bym musiał zobaczyć jak on to nagrywa i jak on to montuje wizualnie jak to wygląda bo jak ja sięgam pamięcią to od początku on mówił że on tak na luzie będzie montować i cały czas. Nie, ale zawsze, ale zawsze. Po, nie, nie, nie czasu. To nie zawsze, ale, ale od dłuższego czasu. A, a u Szymasa teoretycznie sły, słyszę y, trawę, którą można by wyciąć. Jeśli wiecie o co mi chodzi. Czyli jakieś takie powiedzmy coś mm. ten. A, a odkąd słyszę tą trawę, to również słyszę y, Szymasa, który mówi, że no ja już teraz tak nie wycinam. A wcześniej <ścoughs> też słyszałem. Ale w sensie, że co, so, że źle montowałem, skońca. Nie! Na solu wyjdziemy Jeść ja, tutaj, czekam na ciebie w Łodzi. <głosy> chodzi mi o to, że ty ciągle w tych podcastach, nawet jak jest tematyczny, to ty wkładasz metę w stylu, że no, teraz już ten podcast tak na luzie, na luzie, na luzie. I mnie to zawsze śmieszy, bo, bo jak słyszę, że leci płynna gadka, to nagle słyszę, no, ja już tak się wyluzowałem, wyluzowałem. Także, ale wiesz, nie, ty bo się tak to uspokaja. Ja bo, skóra, bo my po prostu, kurczę, ale naprawdę, Szymas, ja, on poświęcał mnóstwo czasu na takie pierdoły, na takie drobiazgi, na wyciszanie wszystkiego, a ja, ja się nauczyłem tego jakoś tam przed rokiem, żeby już aż tak na to nie zwracać uwagi, żeby podcast leciał, a ja tylko jak gdzieś tam słyszę, że zbyt często coś się dzieje, albo jest bardzo długa przerwa, a teraz ja też już nawet montuję tak jak Szymasz, że sobie na komóreczce w coś gram i, i dopiero w momencie, gdy, gdy usłyszę coś, to, to, to, to, że coś mi nie gra, to, to do tego sięgam. Ale to też YouTube trochę z, zmienił podejście na przykład do montażu, bo my, nie wiem czy pamiętacie, przy tym rocznicowym podcaście, to też trochę dyskutowaliśmy o tym czy wstawki, czy, czy jakie kto ma tam podejście i tak dalej, a tak patrząc z perspektywy YouTube'a, no to my przecież w tych konglomeratowych podcastach to w ogóle żeśmy zrezygnowali w tej chwili ze wstawek, no bo to uznaliśmy, że w zasadzie przez to, że YouTube nieraz ma przedziwnie i niezrozumiałe funkcjonujące te algorytmy co do tego, co y, zaraz nas może zbanować albo nie, jak coś tam zobaczy, albo nie, czy usłyszy, y, no to po prostu, żeby tego uniknąć, no to nie dajemy że, jakichś trailerów no ja e, przedników muzycznych ja robię i tak dwa dalej. Ja robię dwa podcasty, nie? zapisuję, znaczy, też bardzo rzadko robię te wstawki, ale jak już jakieś robię, to zapisuję jako podcast i za chwilę wycinam wszystkie wstawki i zapisuję jako, jako podcast na YouTube, także one się różnią długością, bardzo często, przy czym no to są dwie, trzy wstawki, nie? Dwa, trzy przerywniki, nie, nie tak jak kiedyś, ale to też, to też jest już w ogóle zupełnie in, inny temat. Yy, ale ja też się przyznam, że t, pomimo tego, że montuję na luzie, to i tak yy, jak na przykład, nie wiem, trzy razy pod rząd jest, yy, to ten trzeci raz już wytnę i czasami zdarza mi się, że się cofnę, bo bo, bo, bo se pomyślę, kurde, ten drugi też wytnę. Zdarza mi się i też często jak wchodzimy sobie w zdanie, to ja to często rozcinam i rozsuwam odpowiednio, mam na to swój taki tam sposób na szybkie rozsunięcie, no ale to jest dodatkowa pierdoła niepotrzebna i rozsuwam tak, Ale to, żeby... to też się szybko robi, bo ja mm -hmm. po prostu wtedy wrzucam pauzę, jakąś ciszę, tak? Fragment na ś jedną ścieżkę nie, ja ja przed wypowiedzią, robię. na drugą za wypowiedź to ja i to fajniej. są sekundy. Ja robię no dobra, już mniejsza to, to z technikaliami, to, to bo widzą... <laughs> <Mąży>. Bo słuchacze... <laughs> usta... Ale nie skóra, bo... Słuchacze usta, jak będą słuchać, jak my teraz montujemy. <laughs> no, bo to już głupoty tam. Ja bym chciał jeszcze nawiązać do tego, na, na co poświęciliśmy bardzo duży czas w poprzednim podcaście, przed, po roku, czyli na te nasze zakichane lajki, które ja tak powoli, szczerze już kompletnie gdzieś tam sobie obok mnie są, bo ostatnie nasze tam jakieś próby różne na, na, na Facebooku pokazały, że to tak naprawdę o kan dupy obić. No, wykupowaliśmy różne reklamy, kombinowaliśmy z tym logiem, o to, to to przynosiło jakiś skutek, że nagle w tydzień, tam nie wiem, 20 lajków doszło albo i więcej. Przecież ja byłem przekonany, że my ten podcast, który będziemy teraz nagrywać, to będzie pod hasłem mamy więcej podcastów niż, niż lajków na Facebooku, a tutaj nagle jakoś tam przeskoczyliśmy te 400 w bardzo krótkim czasie, ale to się nie przełożyło nie w ogóle. To jest zerowe przełożenie na jakiekolwiek inne statystyki. My kombinowaliśmy na różne sposoby. Przecież w ostatni podcast ja już bardzo rzadko wrzucam na King.pl, wrzuciłem, żeby zobaczyć, czy to coś jakoś się przełoży. Tam była docieralność do iluś tysięcy odbiorców. To się nie przełożyło w ogóle. Ja postarałem się przełożyć nawet do komentarzy, gdzie ja zwykle mam trochę na komentarze, szczególnie jakieś takie, gdzie widzę, że, że, że komentarz pisany po pięciu sekundach, nie po przesłuchaniu zwykle nie biorę w tym udziału, a, a tutaj postarałem się nawet w tym wziąć udział, żeby jakoś podbić to. Wszelkie nasze próby, wszelkie nasze jakieś akcje na Facebooku pokazały, że Facebook to jest po prostu do dupy urządzenie, do dupy miejsce, jeśli chodzi o tego typu rzeczy i no niestety, no niestety to jest cały czas postrzegane jako, jako coś, jeśli masz jako coś ważnego, jeśli masz pod i ktoś wchodzi i patrzy o, 400 lajków wow, nędza ale ja tego już, już <śmiech> jest to gdzieś obok mnie czy ich będzie 5 czy 15 czy 500 czy tysięcy? to się nie przekłada znaczy, się, na, na cokolwiek że, to, że, to jest, że, że z tym związana jest tak naprawdę też jedna rzecz, którą my zakulisowo sobie dużo o tym dyskutowaliśmy przez ostatni rok a myślę, że możemy to powiedzieć też głośno że Patrząc z naszego punktu widzenia, to moment, w którym przestanie nam to sprawiać przyjemność, to będzie koniec konglomeratu, bo tak naprawdę, jak się mówi o tym, że w tej chwili właśnie dużo, nie wiem, blogów, youtuberów podchodzi trochę do tego jako do jakiegoś tam biznesu, to albo my jesteśmy dupy wołowe, które kompletnie tego nie ogarniają, albo nikomu z nas się jeszcze nie chciało za to zabrać, albo no z, z jakichś innych względów no nie, nie dajemy rady w te klocki i po prostu no, umówmy się, że my wpływowymi podcasterami nigdy nie, zosta, nie zostaniemy i to nawet biorąc pod uwagę to, że w ogóle to, co zawsze skóra powtarza od lat, że podcasting w Polsce to w ogóle jest nisza w niszy i, i, i w ogóle tak naprawdę mało kto słucha w Polsce podcastów, nie? Także to już nawet w tej niszy, no to umówmy się, że niestety gwiazdami nigdy nie zostaniemy i naprawdę głównie robimy to po prostu dla fanów, bo tak jak mam do tym mówić, no znaczy głównie, Niestety, jakbyśmy tylko. to robili dla, dla lajków, no, no tylko w zasadzie, bo jakbyśmy to robili dla lajków, to już byśmy dawno z tym tematem pewnie y, zako zakończyli. Y, no, i, no i tyle. No i to w jest złe podejście właśnie, bo bo ja mi... No ale ma rację, bo wkładamy w to tyle roboty, poświęcamy na to kurde pół życia, a, a tak naprawdę robimy to w dużej części dla siebie i dla swojej frajdy, nie tylko i wyłącznie. A czemu mówisz skóra, że to jest złe podejście? Złe podejście, no bo znaczy wiesz to podejście przede wszystkim na pierwszym miejscu, żeby to było przyjemne dla tego, kto to, kto to robi, czyli żeby nam to sprawiało przyjemność, bo inaczej będzie ym, męczące dla nas i dla słuchaczy, więc sko Skoro, skoro, tu się zgadzamy, i spełniamy pierwszy warunek, to drugim warunkiem właśnie powinna być kontynuacja logiczna tego, żeby coś z tego móc zyskać, prawda? Nie tylko swoją frajdę. No ale to już wspomniałem, no wygl wygląda na to, że jesteśmy dupami wołowymi, tu no Ja bym tu chciał, ja bym tu nie chciał nawiązać nic z do zrobić drugiego na postanowienia noworocznego Szymasa? Pierwszy to był ten będę robił krótsze podcasty? Do dupy, nie sprawdziło się? Drugie był taki, że uśmiechniemy się do wydawców, aby troszkę rzeczy dostawać do recenzji. I tutaj drodzy koleżanki, droga, koleżanko, drodzy koledzy, proszę powiedzcie mi, ile tytułów omówiliście w tym roku, za które sami nie zapłaciliście? I to by było na tyle. Wymowna cisza nastała. No kupujemy, nie? te rzeczy, które recenzujemy, to są nasze... To jest nasza głupota i to mnie najbardziej wnerwia, bo ja już się pogodziłem z tym, że z tego nie będzie sławy i pieniędzy i sukcesu, ale najbardziej mnie wnerwia to, że nawet takie pierdoły właśnie, że, ale to też jest właśnie moja wina, bo ja znam niektórych wydawców, oni mi mówią, że wystarczy, żebym napisał i przejść te książki dostanę, nie? A ja a nawet mi do kumpli głupio pisać i, i, i se kupuję z ich wydawnictw nawet książki, a, a o innych to już inna bajka, ale mnie nawet wkurza to, że mnie na sprzęt cholerny nie stać, bo przecież to to, na czym ja teraz nagrywam, to jest katastrofa, bo u mnie ten mikrofon, który mam już te 6 lat, to on ledwo żyje i moim zdaniem po ostatnich moich podcastach to słychać bardzo mocno spadek jakości, pomimo, że ja nad nimi dłubię i siedzę, żeby to jakoś wy wyprowadzić, ale ten mikrofon, który ja teraz mam, on już się złamał w kilku częściach, już stracił gąbkę, dzisiaj zyskał skarpetkę, zobaczymy, jak przez skarpetkę się mówi e i, i nawet na ten głupi mikrofon mi teraz szkoda wydać, nie wiem, ile mikrofon kosztuje, stówek, kilka stówek? No stówek, dwie, no 120, nie No nie, zależy przynieść. co? Zależy czy dyktafon, czy mikrofon. Dyktafon jest. No o tyle dyktafon lepszy, powiedzmy jeszcze, wiesz. jeszcze mi funkcjonuje jakoś, no ale mikrofon do niego potrzebuje. I tutaj. To akurat mnie wkurza, ale to nawet nie wiem jak to rozwiązać, no bo co, wystartować z, z jakimiś tam no, mieliśmy akcjami, nie zbiórkę. Go, go, fan ale fan to go, tak ja, jak ja z, z tym mi, naszym... Ja nimi trochę, jakoś się jakoś trochę... Y, to znaczy, sam mnie raz, ale, ale żeby samemu wystartować, to tak nie bardzo. No i teraz płynnie przejdziemy do tego, że drodzy słuchacze, zaraz odpalimy zbiórkę na mikrofon tamando. <laughs> Bądźcie, bądźcie przygotowani czujnie, trzymajcie karty kredytowej, portfele. No, bo inaczej tak, będzie o zrobimy to. Takie posta postanowienie mniej. na rok 2017, drugi rok konglomeratu. Znaczy wiecie, czysto teoretycznie to, to jest trzy um, minuty roboty w stylu yy, zakładamy maila, boże maila konto, PayPal, PayPal me, wrzucamy linka i, i tyle, jak ktoś chce to klika donate'a i... I już, nawet bez Patronite'a wspieram, Polak potrafi. Czy A ja w ogóle wiek. taką zabawną dygresję, kurczę, jedną książkę dostałem do recenzji, kilka miesięcy temu jej nie zrecenzowałem. No i dlatego właśnie no mam to. Do... Nie przyznawaj się, przyznawa się. Ale zrecenzuję, zrecenzuję. To jest, właśnie, to jest właśnie też taki problem, że jeżeli musisz, to ci się tak. nie chce. Tak jest. A jeżeli Jakaś możesz, to to sprawia ci przyjemność. Ale... No, ale... tutaj w sumie ja sobie sam wybrałem, nie? To było pytanie, czy ja będę chciał to zrecenzować. Nie, ja, ja, ja też trochę przesadzam. Ja kilka, ale to są dosłownie jednostki. Myślę, że na palcach jednej czy dwóch rąk bym policzył. Kilka książek dostałem. No metra dostawałem przez jakiś czas do recenzji, co już tam mnie jakoś odciążyło. Wcześniej jak pisałem recenzję dla Głosu Kultury, no to dostawałem Star Warsy. No ale w momencie jak zacząłem nagrywać podcasty, to już ich nie dostaję. Mm, no, ale kilka książek dostałem. to Ta, ta, ta cisza to był takie trochę tam Chociaż no to, to jest kropla w morzu, nie? No to ja też dopowiem właśnie, że teraz jak nagrywamy, to idzie do mnie paczka z komiksami, z europejskimi komiksami z kultury gniewu. Zobaczymy, co mi tam wysłali, co dostanę. Podałem im chyba jakieś trzy tytuły, które by mnie interesowały za zaprzysięgłem się, że wszystkie te, które oni mi wyślą to zrecenzuję na Konglo tak więc myślę, że to będzie pierwsza taka paczka w moim, w moim wydaniu recenzji i myślę, że ostatnia, bo jak zobaczą, ile ludzi to przesłuchało, jaki jest feedback, to myślę, że już później mogą mnie wysłać. Do mnie w sumie się ostatnio odezwało jedno wydawnictwo pod kątem akurat Necron, ale tak jak mówimy teraz, to to już się nie wyróżnia za bardzo, bo jest Konglo i tyle, ale to znowu ja też, bo, to znaczy zawaliłem, w sensie, dostałem taką informację, w której znalazłem zdanie, że liczymy na tam dobre słowo o książce mhm. i ja to odebrałem po prostu od razu na zasadzie w sensie, że co, że mam niezależnie od wszystkiego napisać pozytywną recenzję i tak olałem to, potem odesłałem się do wydawcy i powiedziałem, że no przykro mi, ale jeżeli to ma być umowa na zasadzie dobra, dobry tekst, tak dobry podcast, pochwalny niezależnie od okoliczności, to ja się nie zgadzam. No chyba, że po prostu chcecie tekst czysto marketingowy, ale to jak wtedy, no płacicie za niego, ja go mogę napisać, nagrać i się go gdzieś indziej, bo u nas tylko recenzje szczere, no i się okazało, że to było niby niezręczne sformułowanie, więc jednak w sumie w ogóle jakoś wypadłem to ze świadomości, ale my cały czas ze sobą piszemy i może jednak to będzie moja pierwsza taka współpraca poza, nie wiem, Kingiem recenzenckim. Ale jaka była reakcja na to, co napisałeś? Yy, no, że to właśnie w ogóle nie o to chodzi, że nie mogę napisać, co chcę, jeżeli mi się nie podoba, to mogę skrytykować, lub po prostu nic nie opublikować i tyle. No to powiedz. Wiem, że jeżeli tak, że jeżeli liczą na szczerą opinię, to ja bardzo chętnie. Ale tak dy dyskutujemy odnośnie bardzo różnych kwestii, na no, ale to mówię, należało się spodziewać chaosu w tego rodzaju podcaści przy tylu osobach I, i tak jak przywoływaliśmy różne kwestie, które padały z naszych ust w tym podcaście kończącym rok, to musimy się do czegoś przyznać też w kontekście tego, jakie z nas są dupy wołowe. Zapomnieliśmy o tym, że mamy też redakcyjnego maila, a po tamtym podcaście dostaliśmy od jednego z naszych, z naszych słuchaczy dosyć długiego i takiego szczegółowego maila maila z różnymi informacjami, uwagami, które nawiązywały do całej tej naszej rozmowy. No i w tym miejscu chcielibyśmy tego drogiego słuchacza przyprosić za to, że żeśmy mu nie odpowiedzieli. To nie wynikało z, ze złej woli tylko z tego, że żeśmy się zorientowali dosłownie z dwa tygodnie temu, że, że taki mail tam wisi. Tak, 30 maja się skafnęliśmy. Ja, ja się skapnąłem, panowie. Ja przypomniałem, że mamy maila. Poruszył słuchacz? Maciej Soiński, pozdrawiamy cię Maćku, tutaj pisze, że jego ulubionym podcasterem jest Skóra, ale to nie wa. <śmiech> nie naprawdę tak napisał Skóra. O kurcze, blade! To tak? Co wy zrobiliście? Dlaczego to wcześniej nie odebraliście tego? No ja napisałem. Z tego, co napisał, to, z tego, co pamiętam, napisał, że w sumie przez przypadek, bo, bo, bo on słucha za pomocą e, iTunesa, a chyba audycji Skóry tam nie ma i chyba przez przypadek. Nie ma wszystkich, W ogóle tak, do, no. wchodząc na, na stronę Konglo się dowiedział, że, że jest więcej podcastów Skóry, no, tam a, rozumiem, czyli, czyli ja się teraz dowiaduję po roku, że mnie, że moich podcastów nie, nie forwardujecie na iTunesa. Nie, bo ty miałeś chyba... Bo, bo Audycja Skóry pierwotnie pojawiała się na Enklawie, która miała iTunesa. I my tak wyszliśmy, że na iTunesa poszedł tylko konglomerat, a Radio SK miał swojego iTunesa, Nekropolitan miał swojego iTunesa i tak dalej. Ale mówisz <grym> o mojej audycji muzycznej, muzycznej, bo kiedyś była audycja muzyczna. Nie, nie, nie. Wiem, wiem, wiem, w radio na fali dawno, dawno temu, ale no przez jakiś czas audycja Skóry była jednak na Enklawie. Teraz już na Enklawie to tam... Teraz Skóra, już raczej jest u nas na, na to konglo, jest wszystko, także... bo miałem archiwo u mnie na dysku zewnętrznym, więc ty podziękuj, że dzięki nam twój najwiękniejszy słuchacz ma dostęp do wszystkiego. Nie, ale fakt, jak już o tym gadamy, to będzie trzeba audycję skóry zrobić na iTunes, bo już na enklawie audycji skóry z tego, co ostatnio wszedłem, to tam raczej już aż tak nie publikujesz, nie? Znaczy staram się, tylko po prostu zapominam. No ostatnio chociażby naszą dyskusję Aha. o Twin Peaks z gościnnie puściłem. No właśnie, właśnie. Próbuję no, też właśnie, wiesz, no, no jacyś tam słuchacze też są Um, no i może oni się też o samym konglomeracie dowiedzą, więc po prostu gdzie się da, no to ja, ja to puszczam, no bo Enklawa jest taką platformą, że tam są e, raczej ludzie o polityce, troszkę o jakichś takich e, socjologicznych sprawach, komputerowych, no więc to e, rzadziej, ale i czasami zdarzy się tam jakiś komentarz, ostatnio właśnie ktoś nam skomentował, że, że dzięki, że ja tam gdzieś wspomniałem, no i że bardzo mu się podobała nasza ta dyskusja właśnie Hubert i Skóra e, o miasteczku Twin Peaks, tak więc no, jest ciężko, bo jednak trwa 5 minut włączenie tego pisanie, no a raz na miesiąc zdarzy się jakiś sympatyczny komentarz. No to się masz, kontynuuj. No to Maciek e, znaczy napisał tak jak już zauważyłeś całkiem sporo, nie będziemy tego teraz w całości czytać, bo to jest do, taka relacja, właśnie relacja, tak relacja ze słuchania naszego poprzedniego podsumowania i, i opis reakcji na poszczególne cytaty. W każdym razie Maciek zwraca uwagę na to, że ta nasza dyskusja o sukcesie, czy też porażce, kongru, to tak naprawdę dyskusja o tym, co jest dla nas ważne, nie? Czy właśnie idziemy w lajki, czy nie. No i ten wątek teraz chcąc, nie chcąc, znaczy to nie było planowane, ale rozwinęliśmy, tak? I stwierdziliśmy, że właśnie rzeczywiście nie tyle lajki się liczą, co to, na ile nam to sprawia fan, w sensie przygotowanie, nagranie, montaż, a Wam słuchanie, i tego się będziemy trzymać. Dalej, Maciek pisze o uproszczonym montażu i zauważa, że zmieniają się czasy, zmieniają się technologie, etc. To znaczy, zwraca uwagę na to, że teraz popularny jest streaming i to na żywo, Twitch, tego typu rzeczy. I w związku z tym takie rzeczy, jak nawet jakieś kichnięcie, kaszelnięcie, mlaśnięcie, etc. nie jest jakimś szczególnym problemem, bo ludzie są do tego coraz bardziej przyzwyczajeni że to jest raczej taki element naturalizmu. To jest obłęd. To jest element obłędu po, po prostu że to rozluźnia atmosferę i tak dalej i powiedział, że on w sumie nawet chętnie by słuchał tego wszystkiego bez żadnej obróbki, tylko na czysto live. I no właśnie my czasami tak robimy, przy czym no to jednak kichnięcia, kasznięcia to jest też taki problem, że jeszcze jak się tego słucha, jak na przykład słucham czasami myszmaszy, które nie zawsze są montowane, bo Kamil tam też nie zawsze ma na to czas, zwłaszcza teraz, gdy trochę zmienił pracę, czy też w ogóle swoją aktywność zawodową, tak gdy sam montuję, tam mi to nie przeszkadza, ale gdy sam montuję i to widzę na ścieżce, to jest najgorsze, dlatego jak gram w jakąś gierkę obok, to mi się łatwiej montuje, bo ja nie widzę tego każdego mlaśnięcia na ścieżce. A jak już widzę, że pum, tutaj jest coś, tutaj jest coś, tu jest E, bo to widać, to, to nawet nie musicie słuchać, i wy patrzycie na ścieżkę, jesteście w stanie rozpoznać całą masę dźwięków, Zgadzam się. no to wtedy ja chcę to wyciąć, żeby tego nie widzieć. U mnie nawet nie chodzi o takie rzeczy, co wiesz, o to, co jest na ciszy, na, na, na tej ścieżce z ciszą, jak ktoś nie mówi, no na przykład teraz ubogusi, na przykład od dłuższego czasu, <śmiech> jest jeszcze z nami, jest, Jestem. że wiesz, ktoś na przykład trochę głośniej oddycha, tutaj do iska się kłaniamy, nie? Ktoś, <laughs> ktoś zaczyna sapać, ktoś tam sobie coś prycha, ktoś zaczyna coś robić, mieszać herbatę, na przykład skóra albo coś. Ja bardzo często ja już odkładam mikrofon albo, jak ktoś bardzo długo mówi, albo jak chcę sprawdzić, czy mi się nagrywa, to żeby nie przerywać komuś, żeby nie mówić w tym czasie, to zaczynam stukać w mikrofon i widzę na Aha. wyświetlaczu, czy, czy, czy widzę ten ruch. I później to stukanie bardzo mocno słuchać w audycji to ja najbardziej z tym się babram, bo mm, samo to wy, wycinanie jakichś pomyłek to, to, to, to nie, ale te, te, te ciche miejsca i teraz jak będzie pięć ścieżek w tym podcaście, raz, dwa, trzy nie montuję. <ścoughs> to, to, to, to, to, to, to w ogóle masakra będzie. To jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że my szanujemy słuchacza. Ja oglądałem e, te streamingi właśnie e, jednego z bardziej znanych e, youtuberów, też streamerów Boxdela, kiedy on ogląda coś i komentuje. E, nie chcę tutaj jakby merytorycznie odnosić się do jego, e, jego pracy, e, bo, bo facet ma już chyba ponad 800 tysięcy e, widzów na YouTubie, na Twitchu ile nie wiem, ale ludzie wrzucają jego streamingi na YouTube'a i przykładowo filmik, który ma 30 minut, nazywa się Boxdel komentuje nowy film Gargamela, to te 30 minut ja muszę tak, żeby zobaczyć co też komentuje Boxdel muszę tak, przyspieszyć na prędkość podwójnego odtwarzania i... Skraca mi to powiedzmy tam do 15 minut, a z tych 15 minut Boksdel komentuje przez 3 minuty, bo resztę siedzi i ogląda innego youtubera, którego puszcza sobie w tle, którego ledwo co słyszę, i, i widzę Boxdela jak dziękuję za donaty, i przykłada łapkę do kamerki. Hej, hej, dzięki za donata'! I ja to oglądam przez 80%, a właściwie nie ja, tylko inni widzowie, którzy, którzy to oglądają, jeszcze mu donaty za to płacą. To, to jest obłęd! Też to oglądałem. To jest obłęd, Znaczy, ale wiesz, no, takie czasy, no, Maciek ma rację i jeszcze a, trochę odchodząc od tego tematu, ale pozostając yy, przy wątku technologii i YouTube'a, ja też myślałem o tym wejściu na YouTube'a w kontekście zupełnie innego projektu, tylko nie chcę się w to bawić, dopóki nie skończę doktor i jakoś też z podcastami sobie do przodu może czegoś nie nagram czy coś, no bo to będzie masa roboty i też myślałem o zakupie kamerki, etc., i takich krótkich rzeczach. Wiem, że na początku pewnie byłoby ciężko się jakoś przełamać, ale z drugiej strony, no Umówmy się, właśnie nie jest coś, do czego się YouTube przykłada, tak? Myślę, że my i tak byśmy to robili dużo bardziej starannie niż większość YouTuba I to nawet mówię o tych kanałach, które są w miarę popularne. Tylko, że to jest zawsze dodatkowy kłopot, który mi Isk ostatnio uświadomił, bo Isk ma kanał na Twitchu i o którym zresztą wspominałem w Nekro. I któregoś dnia my sobie w coś graliśmy razem, chyba w Counter Strike'a po prostu tam jakieś kilka meczyków rozegraliśmy. I się go pytałem, czy streamuje, no i Tomek powiedział, że że nie wstał późno, jest tam nieuczesany, tak jeszcze mu się nie chciało ogarnąć i tak dalej. I taka pierdoła, ale wiecie, wtedy nie tylko musicie usiąść do tego kompa z dyktafonem, ale jeszcze musicie no, umyć ubrać się jakoś... <laughs> właśnie umyć zęby, ubrać się sensownie, uczesać czy coś, żeby jakoś wyglądać przed tą kamerą. Ja też czasami nagrywałem podcasty w środku nocy, wyglądając jak trup. Jak, ja tylko tak nagrywam wiem. w środku nocy. Ja sobie nie wyobrażam nagrywania podcastów w ciągu dnia ale właśnie, nie wiem, jak te wideo nagrywacie, a ty to w ogóle idziesz na perfekcjonizm, tak? Bo to jest na jednym ujęciu, bez cięć, tak? Bo no, ja bym o, tak nie dał rady a, nagrać. A ty o tym mówisz, nie, to nie, nie rozmawiajmy na ten temat. Ale właśnie, no i w ten sposób to byśmy nie dali rady, no bo nagrać też 5 minut na jednym ujęciu, to bym to rok nagrywa. A Znaczy, wiesz, to ale, jest to... akurat, Szymon, to akurat ja wygrywam, bo to jest w sumie tylko tam minuta albo półtorej minuty, ale i tak... To wszystko... No to, to bym tydzień nagrywał, no. I tak wszystko zależy w sumie od podejścia, nie? Bo to można, wiesz, można niektóre rzeczy robić na pamięć, tak jak na przykład robi to moja koleżanka, ona sobie rozpisuje, co mówi, a ja po prostu siadam i gadam. I to... Ale wiesz, ty jakoś właśnie się przełamałaś, ja bym raczej poszedł w kierunek, w który, o którym mówił Mando, czyli robić dużo cięć po prostu, tam, gdzie coś nie pasuje, no to pów wylatuje. Nie wycinałbym E, y, ale po prostu jak czuję, że coś nie gra, to powtarzam jakieś tam zdanko. A ty sobie, tak ty sobie nie wyobrażasz nawet, ile ja bym z tamtych rzeczy, które były nagrane, powyrzucała. Dużo. Ale tam nie ma cięć, mi się wydaje. Ale nie już ma nie cięć. chodzi nie mi ma tylko cięć. o to, że no właśnie, że to by dało radę ogarnąć, tylko, że taka wkurzająca pierdoła, że właśnie nie mógłbym usiąść kiedykolwiek, jakkolwiek, nie mógłbym się zrzemnąć, a potem wstać właśnie rozczochrany, nieprzytomny, z mętnym wzrokiem do kamery, no bo, no bez sensu, tak, no bo wtedy ten obraz by bardziej przeszkadzał i coś dawał, ale to, co mnie najbardziej teraz blokuje, to fakt, że ja nie mam tła, takiego miejsca, gdzie mogę usiąść z tą kamerą, żeby za mną było coś. A stułem też jest, jest, jest problem. To no, jest właśnie złe, to ja chodzi. To miał... tego typu rzeczy i właśnie też dom, rodzina hmm. absolutnie. Ja, tu się naprawdę. nie zgadzam Tutaj... no to nie to my, mamy inny, my mamy inny problem z kolei klienci i oświetlenie To, I, to i, no. tu, i dźwięki z ulicy też słychać jak tam ktoś krzyczy a, ale, ale słuchajcie, bo tak wchodzimy, wchodzimy w dywagację na temat montażu 8, na YouTubie a, a, myśl no. a, a, a, myśl a myślę, że musimy, musimy to pomału spuentować bo tak jak e, wspomnieliśmy o tym mailu o którym zapomnieliśmy <śmiech> nie, nie, teraz. Nie, za ja nie, nie Zapomniałem. Nie, ale nie, nie, bo tutaj no, dalej nie zapomniałeś, no, nie, nie wiedzieliśmy Nie wiedzieliśmy, że go mamy za, za, za, za Nie, co teraz nie natomiast, ale... na, natomiast ja myślę, że y, Trzeba powiedzieć przede wszystkim Jeszcze o naszych ale planach Ale to jeszcze no, bo dwie rzeczy z tego też... maila No mhm. No to dobra, to mów, tylko już bez dywagacji, bo ja nie mam czasu, naprawdę. Dobrze, to wracając szybko do maila. Maciek jeszcze zauważa, że właśnie iTunes też spogodaje, bo część osób nas słucha tam. Teraz doszedł ten YouTube, więc myślę, że też będzie spoko. Pyta też nas o, znaczy mówi o tym specjalnym montażu, że jego zdaniem tak jakieś cudaczne odcinki, masa wstawek, to możemy to zostawić na rzeczy od święta, nie? Na specjalne epizody. Ja się z tym w pełni zgadzam, bo mnie też już się nie chce, szczerze mówiąc. Tak jak kiedyś. Ja ostatnio szukałem czegoś trafiłem na folder z materiałami do podcastu o Scream MTV i wiecie, że ja tam mam powycinane ze wszystkich epizodów jakieś cytaty do montażu potem? To jest przecież nienormalne, jak ja musiałem być chory, że ja zatrzymywałem film, albo go przerabiałem na audio, albo zgrywałem no, tak na żywo z pliku. Robił, więc w tym towarzystwie to to nie jest nienormalne, nie? No, większość z nas no, tego No Ale robi. jak ja zobaczyłem, ile tam tego jest, że znaczy, są fajne cytaty, ale Jesus, jakbym miał teraz tak robić, to nie wiem. Dalej jeszcze porusza wątek tego, że dyskusje przeniosły się na Facebooka i proponuję nam zainstalowanie wtyczki z Facebooka, także na Konglo. Przy czym ja nie wiem, czy to coś zmieni, no bo to i tak będą dyskusje w dwóch miejscach, nie? Bo osobne będą komentarze tak, na tak, Konglu, tak, osobne na, yy, na Facebooku, na Fanpage. U. Ja też ostatnio, Mando też powiedział o tym odpisywaniu, to jest problematyczne, bo jak my tyle nagrywamy, to ja czasami po prostu nie, nie mam ochoty, siły, czasu, żeby nagle przeszłać, zwłaszcza te dłuższe komentarze, a czasami się odłoży takie coś. Cześć Michał, pozdrowiłam Michała. Znaczy ja teraz makał o Patryku i na Nekropolitanie, Patryki, który też czekał, ale tak Michał ziaja, w sumie to też ten sam worek słuchaczy, Świetny to nie jest tak, z że my to robimy złośliwie świetnych, komentujących no, yy, no tak, Dziękujemy, ale jak, nie, to jest spoko ale to się fajnie czyta, no, tylko ja że wiem, jak czasami ja myślisz, żeby na to odpisać, to potrzebujesz masę czasu, a tu chcesz nagrać właśnie następny podcast, albo robota czeka, albo rodzina albo coś i, i tak no i no, jedziesz, jedziesz, trzymasz do ostatniej przykro, sprawy no. o nazwie, jeżeli dobrze pamiętam yy, tak, i jeszcze zauważasz, że powinniśmy może podkreślać bardziej na stronie i na iTunes, że to podcast o popkulturze a nie po prostu że wszystkie wasze ulubione podcasty że o popkulturze, no w sumie możemy to gdzieś wrzucić no, ja w opisie. Ja uważam, że to... ma rację, że nawet w logo można by wykasować tak. te wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu, tak. a właśnie wpisać podcast popkulturalny czy coś takiego i również w nazwę na Facebooku, bo to, to w, sumie, w sumie ma rację, że coś takiego powinno być, że samo konglomerat podcastowy nic nikomu nie mówi i nawet jeśli kupujemy reklamy i, i, i to logo tam gdzieś komuś skacze po tym Facebooku, to to nadal nic nikomu nie mówi, no to pokazuje chociażby, że Największe, największy skutek przyniosła reklama, gdzie zrobiłem logo wzorowane na Avengersach, bo, bo to coś mówiło ludziom. nie? Hmm. No i to w sumie no, główne wątki, to tak, dzięki to, jeszcze raz. To, to, to, tak, dokładnie, dziękujemy. I teraz jeszcze ostatnie nawiązanie do tego, do tej naszej rozmowy na, na koniec roku, bo wyjdzie na to, że jedynym Nostradanusem w tym towarzystwie to jestem ja, bo ja chciałem jeszcze też nawiązać do jednej rzeczy, o której wtedy dywagowałem i żeśmy też krótko na ten temat rozmawiali na ile to ma sens, na ile nie. Natomiast decyzja u mnie w tym roku ostatecznie zapadła i ja się rozstałem z blogspotem, z Jerry Tales, bo uznałem tak jak wtedy zastanawiałem się, czy to ma sens, czy nie, że nie ma sensu tego ciągnąć w zbyt wielu miejscach, dlatego że i tak ja, można powiedzieć, że jestem na stałe w tej chwili w redakcji Karpenoktem, gdzie i piszę, i nagrywam, cały czas współpracuję z Pulpozaurem, a tak na dobrą sprawę, no reszta uznałem, że nie ma sensu się rozdwajać i. I tym sposobem ja już jestem całkowicie tutaj poświęcony konglomeratowi, przy czym no to też tak, jak żeśmy rozmawiali wewnętrznie, no to u mnie to jakby z czego innego wynika niż na przykład w przypadku Necropolitanu czy Radio Eska, które jednak no z racji chociażby na sam temat, no to to, to szkoda by było tak na dobrą sprawę z tego rezygnować na no u mnie. Inna specyfika, no ale nie mniej to się wydarzyło. No i tak dyskutowaliśmy o różnych wątkach, czy poruszaliśmy różne wątki w tym dzisiejszym nagraniu i wypadałoby pewnie w dwóch zdaniach powiedzieć o jakichś planach na przyszłość, no bo. Ale jeszcze a propos tego, na, tego twojego Jerry Stales, nie, ja tylko do skóry jeszcze, że Radio S, które pojawia się na Konglo, też nie ma go na iTunes i ja między innymi dlatego cały czas wrzucam Radio S na Radio S, bo Piotr drga mi zawsze pisze w momencie, gdy ja wrzucę na Konglo, a nie wrzucę na Radio S, żebym wrzucił też tam, bo chcę iTunesem pobrać. bo To nawiązuje do tego, że audycji skóry tej, która jest na Konglomeracie, nie ma na iTunesie, ale to może się zmienić w każdej chwili. Nie. To jest żaden problem. Bo ja mam wrażenie, że wszystko, co nagrywam, to jest jako audycja skóry kwalifikowane, co jest poza... No, no bo tak, tak to wyszło. Aha. No nie, nie jest. Jak wszystko skóry jest poza i konglo? Poza konglo, konglo, ale na jest na konglo. Aha. Ale to nie tak, jak mnie coś skóra podsyłał, to ja to wrzucałem jako konglo. Nie, zawsze jako audycja skóry szło. No to widzisz, skóra? No bo zrobi no, no, więc... swoją czołówkę, ale ty zawsze rob, dajesz te kury, robisz swoją czołówkę i tak dalej, więc to szło jako audycja z bo to jest twój projekt w konglomeracie. Yy, no to tak, ja teraz Twin Peaks poszedł jako konglo, konglo, bo, bo, bo, no bo tak. Okej, okay, okej, okay, ale tam wcześniej też, też pamiętam, że czasami dawałem to intro konglomeratowe. No, no dobra, ale to... mniejsza z tym, mniejsza z tym. Jak to wejdzie, no to będzie dobrze. Z zróbcie tak, że żeby też było. Słuchajcie, yy, plany. Yy, dwie kwestie. Yy, jedna to jest taka, że jesteśmy w kaczej dupie, yy, ponieważ wszyscy ludzie mówią, że jak ktoś zapyta, słuchamy zagranicznych podcastów. Słuchamy zagranicznych podcastów, bo polskie podcasty to, to nie ma, nie ma, nie ma podcastów. Nawet ja wolałbym, żeby ktoś powiedział, że no słyszeli ten konglomerat albo tego szymasa albo kogoś, albo skórę jest beznadziejny, idiotyczny, beznadziejny i dno, dno, dno, ale nie. Cały czas jest tylko, wszyscy słuchają zagranicznych podcastów, podcasty po amerykańsku, bo uczą się angielskiego albo są tacy super y, zaznajomieni w języku obcym, że po prostu y, gada. Gaz, no, no, no to, to jest to, co mnie dobija. Dobra, to była ta pierwsza rzecz, że jesteśmy w dupie również z tego powodu, że Czy wszyscy. Czyli się... planem jest nagrywać teraz po angielsku? Tak, jest. <laughs> No, natomiast moim planem jest... Po niemiecku mogę. Jest to, tylko że widzisz, raczej słuchają po angielsku, więc dotarłbyś do jakichś Niemców, do, do Fritzla. Moim planem jest to, teraz wpadłem w zeszłym tygodniu na to i w sumie się zajawiłem, e, inspirując się po części... On był Austriakiem chyba. Co? Czemu On ty mu zawsze przerywasz ten no, skóra Tak rzadko się do głosu dorwie i ty mu zawsze przerywasz. No dziecko, dziecko się dorwało do mikrofonu. Ja Zainspirowany Podcastem Mando Gdzie zmontował te wszystkie Mroczne Wieże I, i, i Steven Kingi Wpadłem na pomysł No też nisza w niszy Niosącej nisze, Że Yy, ostatnie moje podcasty o planszówkach miałem wrażenie, że przeszły zupełnie bez echa. Tak samo jak Nota 80% moich podcastów. A, ale że planszówki przeszły bez echa, że tak powiem jak śliwka w kompot wpadły, bo no trudno jest przekonać kogoś, skłonić, żeby sięgnął do tego hobby, żeby nie nazywać tego medium. Jeśli się nie weźmie kogoś za frak i nie zaprosi do stołu jakiegoś znajomego, powiedzmy chodź tu z nami zagraj, my ci to wytłumaczymy. To jest jedyna opcja, żeby kogoś do tego przekonać. Natomiast wpadł na pomysł, żeby Podcast, już nagrany jest podcast o klasyce Puerto Rico. Już miałem go wysyłać Hubertowi, ale wpadłem na ten pomysł, że wezmę, skoro mam tę grę, nagram elementy tej gry. Rozłożę jak ona jest rozłożona, rozłożę pionki, rozłożę drewno i nakręcę zwolnienia i po prostu wszystkie elementy tej gry, grafiki będą leciały podczas tego podcastu, jak wrzucimy to na YouTube'a i ktoś słuchając o tym, będzie mógł też zobaczyć to, bo ja zawsze mówiłem, jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia, jak to wygląda, to wejdźcie sobie na BGG, serwis tam jakiś taki planszówkowy. No a teraz będzie miał to rzucone w twarz no i ciekawi mnie, czy, czy będą jakieś komentarze, że kurczę, no to wygląda e, dosyć zagadkowo, intrygująco, no może gdzieś coś tam zrobię. No zobaczymy, zobaczymy, czy ta nisza no w niszy ja wypali. Tak chciałem robić, zaraz po tym jak zmontowałem tę mroczną wieżę, to zaraz potem miałem robić jakieś tam wiadomości chyba z martwej strefy czy coś i sobie pomyślałem, że tak zrobię i, z, i już w głowie mi się masę innych podcastów rodziło, które bym mógł tak fajnie wizualnie też wiesz, niekoniecznie swoją mordą gadającą na, na jakimś tle przez 40 minut bez żadnych zmian, ale właśnie takimi elementami nawet ruchomymi, nie tylko zdjęciami, żeby to nie była tylko prezentacja slajdów, a, a jakieś rzeczy ruchome. Myślę, że to bym mógł zrobić dużo, dużo prędzej, ale kurczę czas jaki ja poświęciłem na tym roczną wieże był zatrważający. Fakt, ja się dopiero uczyłem tego programu, ale on też nie był jakoś szalenie trudny, się go dość szybko jednak nauczyłem, ale ja naprawdę w dwa bite dni robiłem ten godzinny podcast i to nie było wiesz, po, po, po, po godzince dziennie, a, a to było dość sporo godzin dziennie i jak sobie tak pomyślałem, że teraz zacznę kolejny, jak, za jak zacznę robić jakieś wiadomości z Martwejs znów taki wpadnę w tę dziurę i, i, i po <śmiech> prostu wlecę w to i wtedy już każdy podcast będę tak robił, to nie, powiedziałem, nie, koniec, nie. Mando, zrób takie trzy godziny godzinne wideo, jak jeździsz kamerą po swojej kolekcji Kingów tylko i potem wrzucaj po prostu losowe fragmenty pod całe podcast Radia Ska i tyle. Też się będzie ładnie, przyjemnie oglądać. No dobra, no to plany innych. Sprężnie, prężnie. Okej, okay, no to może ja z racji tego, że jestem na razie w statystykach na szarym końcu, to ja chciałabym więcej nagrywać. Jeszcze nie udało mi się do końca znaleźć takiej idealnego sposobu na to, żeby ten czas jakoś tak sobie w miarę sensownie porozkładać, bo yy, ja mam w głowie bardzo dużo pomysłów i czasami mnie to przeraża, że po prostu nie, nie będę w stanie tego wszystkiego zrobić. Yy, zaczynam też... Yy, myśleć o jakichś takich podcastach eksperymentalnych, takie jak kiedyś Szymas na przykład nagrywał z po lesie albo coś takiego. I te wszystkie rzeczy, o których chciałabym kiedyś może jak, jak się uda poopowiadać, no to um, też... Już zaczynają mi przychodzić pomysły do głowy, żeby było to bardziej atrakcyjne. Przede wszystkim chciałabym się też nauczyć montażu. To, to myślę, że to jest taki jakby priorytet mój, bo no ja chyba. Dość... Nie po prostu więcej, ja mogę montować. Aha, no to... Zamiast tracić czas na montowanie, to pa. nagraj trzy razy więcej podcastów. Wszystko zepsułeś. <laughs> Wszystko zepsułeś. Znaczy tak, chciałabym jeszcze, żebyśmy mieli więcej okazji do spotkań. Bo, yy, I do tego, żeby konglomerat zaczął żyć też yy, w takim... W takiej troszeczkę innej przestrzeni, na zasadzie właśnie może trochę konwentowej, może udziału w jakichś tam yy, masowych imprezach. Znaczy masowych to duże słowo, nie? Ale tak na, na jakichś na przykład spotkaniach autorskich albo, albo jakichś tam festi festiwalach komiksowych. To hu Hubert już. Pod... To, to, troszeczkę tego typu y, nagrań ma na swoim koncie, bo on wszystkie tam konwenty, które odwiedza, no to raczej stara się te swoje wrażenia w miarę y, regularnie nagrywać, ale chciałabym, żeby, żebyśmy też mieli okazję jakby w, no, no nie wiem, bie, brać, brać udział razem. Wiem, że to będzie trudno, bo każdy z nas w sumie m, m, mieszka zupełnie w, w innym miejscu. Ja najbliżej mam w No się do... po prostu tak, pod tym Tak, względem. tak. Ja najbliżej ma, mam do i, i od czasu do czasu, jak coś tam wpada mi w oko, fajnego, co się dzieje w Poznaniu, to tam Michałowi podsyłam, że o zobacz, jest, jest okazja, może, może nam się uda, ale póki co jeszcze się nie udało. No, mam, mam nadzieję, że się, że się to zmieni i że wybierzemy się razem na jakiś tam horrorowy maraton i potem po prostu na, na gorąco po, po obejrzeniu filmów usiądziemy i, i, i porozmawiamy tak twarzą w twarz na przykład. No, brzmi no, dobrze, brzmi dobrze tak, zdecydowanie. Tak, prawda? No, to Chciałabym też, żeby te wszystkie serie, które porozpoczynałam, żeby udało mi się zakończyć, bo mam takie dziwne, dziwne wrażenie, że na tym się nie skończy. I Więcej chciałabym z Hubertem Literatury Młodzieżowej też omawiać, tej, tej dobrej. Jak znasz jakąś dobrą, to ja no no, skończmy tą cholerną niezgodną a potem się weźmy za coś lepszego i chciałabym też yy, bo to, to nawiąże trochę do tego co mówiliście na temat eventów yy, też chciałabym wziąć udział w czymś takim może e, tak zaspoilerujemy właśnie, my trochę. mamy pomysł na jeden mały event nie tylko że były tak. problemy właśnie techniczne Tak, ale tak. to jeszcze do, może się uda nadgonić wiesz który nie mhm. Mhm. no właśnie ja w ogóle z chłopakami jestem też umówiona z Hubertem jestem umówiona na nagrywanie o archiwum. On w ogóle coś tam kiedyś przedmówił na temat tego, że fajnie byłoby w sumie cały serial omówić. Ale to są plany na chłopaki, bardzo, bardzo długi czas. To każdy z nas miał takie plany i ma no to tak. macie, macie dodatkowy głos i dodatkową parę rąk, ja bardzo chętnie się w, w, w tego typu rzeczy zaangażuję, ale no tak, oprócz tego montażu no to rzeczywiście chcę nagrywać więcej, bo nie ukrywam, że jest to coś, co mm, naprawdę sprawia frajdę. Ja na, nie zakładałam, że te moje całe przygody z podcastami będą czymś takim fascynującym, a, a są, więc no, mam nadzieję, że będziemy się słyszeć jeszcze nieraz <śmiech> w dobrych humorach mhm. i z ciekawymi tematami tyle ode mnie. Szymas, jakie są twoje plany? To z tych takich osobistych, nieglobalnych. ja bym bardzo chciał mieć swój własny cykl o książkach. Ja zacząłem czymś takim na konglomeracie też, tylko ja miałem ten cykl, gdzie co tydzień brałem książkę z zupełnie innej beczki, z zupełnie innej kategorii. Omawiałem najróżniejsze powieści gatunkowe i w ogóle dziwne rzeczy. Nawet ten Harlekin tam się znalazł. Książki, ten, książki, tak. Ta, ja bym też chciała. Ta się, poradnikowa. Tak. Przy czym ja bym chciał mieć teraz własny cykl o cyklu książek też, czy też o jednym autorze, bo Mando miał Richera, ma teraz Jodowców, Metro, Jerry Manesbo, ja też chcę. I nawet mam już na oku konkretnego autora, jego książeczki sobie kompletuję, tylko nie mam pojęcia, kiedy się za to wezmę. Drugi z takich moich planów to by omówić troszkę takich większych gier. Ja mam jeszcze trochę takich małych tytułów zaległych cały czas. W ogóle ja mam sporo takich małych temacików, które chciałem sobie gdzieś tam ponagrywać właśnie tak króciutko na luzie, bez jakiegoś większego parcia, tylko jakoś nie mam czasu, siły, motywacji, żeby to sfinalizować, ale potem chciałbym przejść do troszkę większych tytułów. Nawet zrobiłem sobie taką selekcję na Steamie tych moich trzech tysięcy, kilkuset tytułów. Wybrałem sobie te z większym priorytetem. Ich było nadal kilkaset, więc wziąłem teraz te z tym największym priorytetem. Ich jest około 80 i to nie są takie tytuły, nie wiem, pokroju Wiedźmina na 3, na 100 godzin, ale takie na, nie wiem, 10, 15 w stylu Dishonored, Wolfenstein, etc. Coś takiego chętnie bym gdzieś tam po nocach pogrywał i też potem coś o tym nagrał. Po trzecie też mam ochotę na powrót do kina akcji, do kina kopanego, do takich tytułów z czasów mojej młodości. W ogóle jakoś John Wick mnie na to też bardzo nakręcił, bo ja o tym myślałem na początku przy starcie Konglo, a potem po właśnie wizycie w kinie na sequelu Johna Wicka jakoś tak stwierdziłem, że brakuje mi takiej rozrywki. Mhm. i miło by też było skonfrontować wspomnienia z takim ciut bardziej krytycznym, tym aktualnym, nieświadomym ja... podejściem do kina przepraszam, wpadnę Ci na chwilę słowo. Ja chciałabym się też zaangażować w ten projekt, który chłopaki zapoczątkowali odnośnie legend VHS. To tak ja trochę zapoczątkował tutaj... No, Jerry, Jerry. No, to ja też uśmiechnę się, bo w sumie to odnośnie tego, co Szymon, Ty, ty mówisz, no to też mam sporo takich, takich filmów, które kiedyś oglądałam i do których chciałabym wrócić i nawet to robię już, tylko jeszcze po prostu e, nie podejrzewało to do tego stopnia, żeby usiąść i nagrać, ale to, to myślę, że to jest dobry pomysł, takie nasze jakie wspominkowe tutaj rzeczy mhm. poprzepominać. Dokładnie. I jeszcze myślałem o tym, żeby troszkę podejść bardziej ostro do komiksów. To znaczy, ja Ty mam ich w ogóle masz, teraz w domu. No właśnie, o to chodzi, że ja już wszedłem w komiksy na maksa, to już nie jest, że tam jedna seria, dwie, tylko pięćdziesiąt. Mam naprawdę najróżniejsze rzeczy w dużych ilościach i dlatego chętnie bym to zaczął no czytać to po pierwsze, a po drugie omawiać. Mam już kilka planów też z Mando na serię duetów, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko, że, bo wiecie, teoretycznie zaległości wszystkiego jest bardzo dużo, tylko ja mam jeszcze taki problem, że ja nie wiem, czy ja będę w Polsce przez najbliższy rok, a jeżeli wyjadę, no to książki i komiksy odpadają praktycznie, bo, no, no... No nie wiem, taki jeden komiks to jest dla mnie odpowiednik, nie wiem, 50 DVD spakowanych i dysku zewnętrznego, innymi słowy. To w ogóle jak wyjedziesz, jak wyjedziesz to będziesz w ogóle robił same tutaj premiery na gorąco. Uf. Ale właśnie, no to wtedy... E, tak, no to wtedy raczej bym się skupiał na, nie wiem, na tych grach, filmach, serialach, tak jak książki, komiksy by musiały poczekać, no chyba, że sprawię sobie Kindla i kupię wszystkie te książki raz jeszcze w e -booku. albo zainwestuję w porządny, w porządny tablet i, nie wiem, Comixology albo inne abonamenty w stylu Marvel Unlimited. No ale czas pokażę. W każdym razie, jak słyszycie, tematów są tysiące, możemy nagrywać przez 40 tysięcy lat i i nie skończą. Dziękujemy. Jakie plany. <śmiech> znaczy plany u mnie są krótkie i tak naprawdę to się ograniczają do tego, żeby skończyć kupować i zacząć czytać przede wszystkim książki i komiksy, te które w ostatnim czasie mi się wysypało, bo ja mam sporo części, sporo albumów komiksowych, których się dorobiłem w ostatnim okresie czasu i które leżą całe serie prawie nieruszone i to jest mój największy wyrzut sumienia, bo bo ja tak się starałem żeby mówić sobie, że nie kupować rzeczy, które nie będę czytał, no i chcę to wcielić w życie a i przełożyć to ewentualnie na nagrania i to jest mój największy plan, bo mam jeden taki dosyć duży, który za mną chodzi, ale tu nie będę mówił, żeby nie zapeszyć. No i ja mam dość podobnie w zasadzie. Chciałbym e, nagrywać takie rzeczy jak, e, jak perikon, chciałbym nagrywać na żywo, ale mm, trochę sprzęt i to znów ta bolączka. Nie mam nie mam takiego sprzętu, żeby sobie właśnie nagrywać relacje z konwentów na takiej zasadzie, bo to jest razy lepsze niż potem jak człowiek usiądzie w domu i, i, na, i na sucho o tym opowiada chciałbym umieć, czy też mieć możliwość tak jak ostatnio Szymas, że sobie wyjdzie w plener i o czymś pogada bez tego siedzenia w pokoju, w zatęchłym pokoju przed komputerem, bo to zawsze możliwość wyjścia, ale to są wszystko niestety odbijam się od kasy i sprzętu, więc tego pewnie nie zrobię natomiast chciałbym zrobić to o czym wy mówicie, czyli za te zakichane komiksy się wziąć, bo tak jak z książkami raczej omawiam na bieżąco to co kupuję i to co mam raczej już nie kupuję książek na potem, tak komiksów bardzo dużo na potem i, i, i po prostu y, mam coś takiego, że jak nie przysiądę do jakiejś serii i nie zmobilizuję się, to już zaczynam ją odkładać na półkę i ona mnie coraz bardziej przytłacza i mam naprawdę multum komiksów do przeczytania i biorę się za to od lat i tutaj Szymas może sobie mówić, że już jesteśmy umówieni, dupa, nie jesteśmy tam umówieni, bo umawiamy się tak od trzech lat na różne rzeczy. E... Ale już na sześć ta, jesteśmy ta, no I no, no, no. y, y, y, y właśnie za to mi się chciał wziąć, żeby... Czyli we trzech mamy takie same plany, wziąć się za kom... Komiksy. No kurczę, nic prostszego, nie? Po prostu trzeba zacząć czytać komiksy i o tym gadać, ale jakoś tak nie wychodzi. Natomiast przechodząc już zupełnie do finału, to jeszcze tak sobie myślę, jaki krok przed nami możemy postawić, no i chyba y, pół tysiąca podcastów na 500 dni, nie? Teraz najbliższy taki krok do osiągnięcia bo przerwy nie będzie, no to to chyba jasne. No, pewnie tak, pewnie tak. Ale to powiedziałeś o tym, jakby to było wyzwanie. <laughs> no, ja, pół tysiąca to za sto, za sto za sto parę podcastów, no to to... Pff, do tak, zrobienia. To ja, no, ty, tysiąc na tysiąc, no kurczę, teraz to jest dużo bardziej realne niż 200 podcastów temu. Mm. Znaczy ja tak jak mówiłem, jak powiedziałem na początku, nie wiem jak to będzie, bo ja na 90% zmienię pracę i to pewnie będzie dość potężny szok, yy, ta zmiana pracy. Nie wiem jak to, jak, jak się w tym odnajdę i bardzo możliwe, że to wpłynie na, na częstotliwość, ale też tak jak to podkreślaliśmy wielokrotnie, to nie jest już dla mnie priorytet. Mnie się bardzo fajnie nagrywało w tym roku. Bardzo się cieszę, że udało się tak nagrywać. W pewnym momencie to było jakieś, wyzwania. Wyzwania, ale to dla mnie już kilka miesięcy temu przestało być wyzwaniem i y, ja absolutnie nie mam zamiaru dać się tutaj zamknąć w klatce i zamknąć w pułapkę, że teraz będziemy na pewno codziennie wrzucać. Jak będą, to będziemy, jak nie będą, to nie będziemy. Wszystko w temacie. Szukaj pracy w radiu może wtedy <laughs> przyjemne, spożyteczne. 15 audycji w tygodniu od Hubert'a. I podsumowując nasze plany, y, myślę, że chyba trzeba zmierzać do końca, bo wyszła nam monstrualnie wielka dyskusja. Tak, ma tego chyba, ch ch chyba, chyba nikt. Nie, wiesz, ja już teraz wiem dlaczego każdy <głos> nekropolitan trwa trzy godziny, bo. E, Trzymasz sobie na krótkie podcasty. No dokładnie. Śmieszki i te sprawy. Ale nic, No w, w sumie wyszła nam chyba dużo bardziej optymistyczna dyskusja niż ta roczna, bo mam wrażenie, że wtedy jakoś więcej żeśmy smęcili na różne rzeczy. Cieszymy się chyba wszyscy, że nam się udało zrobić to, czego dokonaliśmy. Mało osób to obeszło, ale nas to wyjątkowo bawi i, i cieszy. No i... I cóż, no, do roboty. O, od, od jutra kolejne podcasty, albo i nie, jeżeli akurat... nie ja, Już jeden jest nagranie, czegoś już nie czeka. Czeka. Aha, nie, od no. jutra. Dobra, jutro to nie wiadomo, jutro będzie sobota. A to NDS-ka, no. wiadomo, Zobaczmy. się z Martwej Strefy trzeba nagrać. A, no e, a potem Negropoliton, a potem tydzień się potoczy. Dziękujemy ja ogóle... bardzo za uwagę. Tak, ja Dziękuję bardzo chciałam za uwagę. Mogę jeszcze? Czy już nie? Możesz, możesz. Musisz... Oni już się żeklają. Nie, no, ja chciałam tylko powiedzieć, jeszcze jedno zdanie szybkie, takie na koniec, że ja się bardzo cieszę, że w ogóle jestem z Wami, bo to jest dla no mnie my coś... My się no... cieszymy, że jesteś, no. Coś, coś dziwnego, co się stało, no kurczę, nie wiem jak. To ja zaczynałam słuchać podcastów od Radio SK i wtedy, jak sobie pomyślałam tak zupełnie przypadkowo, że kurde, przecież można by, też byś mogła coś takiego robić w zasadzie. No bo kurde, umiesz mówić. Tak wszyscy czytasz... zaczynali od Radio SK Wszyscy więcej no, zaczynali no, od słuchania Radio SK Wszyscy wielce. To, to, to brzmi bardzo... Tylko takie prawdziwe ramole nie zaczynały od Radio SK Zaczynały od nagrywania Radio SK Sorry, że ci przerywamy, bogu się bo ładnie Mówisz, mów. Przepraszam. Nie, nie, prze, nie, nie przejmujcie się. Chciałam tylko powiedzieć, że, że się cieszę, że jestem. I ja właściwie nawet nie wiem, kiedy to nastąpiło. Bo, bo w sumie jak Szymas do mnie napisał takiego sekretnego, taką sekretną wiadomość, że tutaj planujemy nagrać w piątkę, no to ja zrobiłam w wielkie oczy zaraz, ale jaki Bilauszowy konglomerat w piątkę, czyli no to. No to. Co to jak to zabrzmiało? W ogóle? <grym> Prywatną wiadomość, złe słowo uciekło mi. No, bardzo się cieszę, że jestem członkiem redakcji konglomeratu no i postaram się wywiązywać tutaj. Czytajcie, więcej nagrywać. Tylko Mam... pamiętaj, teraz to nie tylko przywilej, ale i obowiązek. Dzięki po prostu. No. No, no, to dziękujemy. My też się się cieszymy, że ci mamy na pokładzie. Tak. Zawsze to Słuchy. dodatkowe głosy i dodatkowe urozmaicenie i dodatkowe ciekawe tematy, bo każdy z nas jednak ma jakiś tam swój konik, w którym siedzi. Tak, jesteśmy także inni, każdy jest inny. Wpływa to zdecydowanie pozytywnie na różnorodność. Super. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, także to dziękujemy słuchaczom, wszystkim, którzy nas przez ten rok słuchali i zapraszamy na kolejny rok audycji. Dzięki yy, całej ekipie za dzisiejszą rozmowę. I do usłyszenia wkrótce. Cześć. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Dzięki. Dzięki. Cześć. Do zobaczenia za 25 lat. I ja serio włączam stop i spać. No, Bogusia, Wilu masz plikach? Bogusia, w ilu masz plikach? Świetnie. <laughs> <laughs> Bogusia, jak się chcesz nauczyć montować, to, to yeah. jest najlepszy moment. <laughs> it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we Co over. Nothing, is over. Nothing. You just don't turn it off.